Witajcie w 39. odcinku podcastu Złoty Tron. Wita się z Wami Izgi, Vincent i Szwager. W dzisiejszym odcinku jak zwykle przejrzymy sobie nowości pojawiające się na Warhammer Community. Wydamy swoje osądy, opinie i... Porozmawiamy o tym, co tam się dzieje. Oczywiście wybieramy nie wszystkie, jeszcze nie wybieramy wszystkich wiadomości, wszystkich, wszystkich newsów, tylko wybieramy te, które nas zaciekawiły najbardziej, bo są to, dotyczą gier lub systemów lub armii, które nam się najbardziej podobają lub po prostu wydają nam się najzwyczajniej w świecie ciekawe. I tym pięknym wstępem przelecimy do, oczywiście najpierw do warsztatów, bo od tego zaczniemy. Szwagier, co tam działałeś ostatnio? Jako, że nie minęło strasznie dużo czasu od ostatniego odcinka, to nie pomalowałem tu jeszcze jakoś bardzo dużo, więc mogę wymienić w sumie po kolei. Plagasów docisnąłem, kolejnych kilku. Doktora wyciskacza wągrów tego, Plague Sir Johna, aptekarza Dedgardu, tak? Zrobiłem sobie testowy modelik do herezji w sposób dosyć nietypowy, bo zamówiłem z Mrocznego Raju bits. Trochę herezyjne, a troszkę z chaosowych Marinsów tych z 2019, bo fajną skalę mają, taką bardziej wysoką, nie, nie aż tak wysoką jak w Primarisie, ale wysoką. No i sobie postanowiłem, że te nóżki, które oni mają, to są mieszane trochę Mark 5, trochę Mark 6, że zdrapie cały ten trim chaosowy, który jest, żeby były z tego jakby lojalistyczne nóżki Mark 5, Mark VI. No i... Było przy tym trochę roboty, ale efekt uważam za zadowalający. Pomalowałem tego typka w salamandra. W tym momencie już mam bicy. mi przyszły nowe bitsy z Mrocznego Raju, żeby zrobić czterech kolejnych i to będzie oddział taktycznych weteranów herezyjnych. Jako, że salamandrzy mają taką zasadę, że do broni typu flame mają plus jeden siłę, no to oczywiście jeden będzie miał heavy flamer, a sierżant będzie miał kombi flamer. Także taki mały, mały testowy składzik do zrobienia kiedyś tam oddziału do y, Zone Mortalis, to będzie oddział Shattered Legends, także jeden ten skład będzie y, Salamandrów, inny będzie Ravengardów, inny będzie Iron Handów. Takie jest założenie. Poza tym również z Bitsów z Mrocznego raju pomalowałem, skleiłem i pomalowałem dwie postaci z pierwszego Dawn of Wara podstawki nie z dodatku, czyli to jest Lord Bale i. Czarnoksiężnik, Sindri i Mir, dwie główne postacie chaosowe. A potem się wziąłem za Bayer Kazma, no bo już sobie troszkę leżał od początku roku, także obie, obie bandy z podstawki pomalowałem. Majaris Purifiers to są Lumineci oraz Dread Pageant to są Slaneszowcy Cinowi, Sadomaso z 1001 Jednej Nocy. No i w tym momencie na warsztacie mam Kagras Ravagers, czyli Warriorów chaosu do Dajerkazma Niedługo potem powinny przyjść jaszczurki, reptilianie w sensie z Ameryki Południowej do, do, do Dyer Kazma, także już będę miał pół, pół tej gry załatwione. Tak, cztery panny. Tak, tak, tak. Znaczy, skinki to jest tylko jedna jednostka z y, Lizardmen dawnych, a obecnych serafonów, tak? Jest serafon, przepraszam, ten... chciałem powiedzieć, że serafon, przepraszam, masz rację. chodziło mi o serafon. I, I nie cała banda jest z skinkami, tak, bo jest tak. też tam jakiś wieczki i jest też salamander skink, tak? Wiesz co, no, taki, to... leciutki, taki leciutki off-top, jeśli chodzi o, o Lizardmenów. a Mam wrażenie, że przez to, że oni są w miarę unikalną frakcją zarówno wizualnie, jak i lorowo w, w, w tym w młotku, to mam wrażenie, że ich i skavenów, którzy też są dosyć unikalną frakcją, obejdzie w ogóle ten cały redesign. Tak, nie muszą ich przerabiać, żeby ich objąć copyrightem, bo to jest jeden z niewielu oryginalnych pomysłów, Takich no. tak? Takich totalnie. Znaczy, nie to, żeby ludzi jaszczurów nie było na przykład w Dungeons and Dragons, ale Albo w tej konwencji, w, w, w górnych warstwach władz państwowych na tej planecie. Tak, tak, chociażby. <laughs> Także myślę, że ich i Skyvenf Sky no, będą, y będą update'ować te modele, ale, ale nie będą mieli na pewno takiej rewolucji. Znaczy, jak będą, jak dokładać, ten... będą dokładać do range'u prawdopodobnie, ale nie, niekoniecznie, A, że, no, wiesz, że wszystko od nowa. Nie? Poprawiać skalę i inne takie. Nie? Kosmetyczne, o, kosmetykę będą robić. Nie, nie będzie to taka wielka operacja jak na przykład z high elfów zrobienie luminetów, tak, że masz całkowicie no, no, wszystko no, no. Nowe, nowe, podobne, ale nowe. tak? Dokładnie tak. To wszystko? No, to, to wszystko tak. z mojej strony, tak. Winco, co u Ciebie? Coś się działo? Wiesz, to grzebałem sobie dalej przy, przy, przy moim Moritacie, którego robię z Cyfra. Miałem kilka takich drobnych, powierzchniowo, aczkolwiek bardzo wymagających rzeczy do poprawienia na nim. Mianowicie on ma. Tyłu ma na, przy tym swoim powerpacku ma ten miecz Liona i niestety pałek się przypina normalnie tak jak Marinsowi, czyli na ten taki cycek, co jest z tyłu pancerza, natomiast yy, jakby po, dalsza część pochwy od tego miecza jest na modelu na pelerynie, która jest no, względnie gruba, ale nie też przesadnie gruba i usunięcie tego, tej pochwy było zajebiście czasochłonne. Nie chciałem żadnym elektrycznym narzędziem typu Dremel w to wjeżdżać, żeby dziury nie zrobić w modelu, więc piłowałem to, i później to greenstaffowałem, żeby wszelkiego rodzaju tam wypełnił ubytki, jakie mogły powstać i rysy na, na tym płaszczu. Na szczęście on i tak jest taki pochapany, więc jeżeli coś tam pominąłem, albo jakaś dziurka została, to jeżeli to dobrze nie będzie zrzucatało się w oczy. Wydłubałem mu głowę, którą mu wkleiłem bo stwierdziłem, że jest nie pod, tym nie pod takim kątem, jakim bym chciał i będę mu od nowa tam próbował wklejać, co też było taką operacją upierdliwą, bo trzeba ją odpowiednio tam z tyłu, z tyłu pod po prostu na miękko, żeby móc ewentualnie po wepchnięciu jej w ten kaptur lekko ją docisnąć i żeby móc zmienić jej kąt. Jak nie będę zadowolony, to po prostu póki greenstaff tam nie podeschnie, to będę mógł ją o te parę milimetrów w tą czy w tą prze przesunąć po prostu. I jeszcze miał taki myk, bo jeśli chodzi o zdoby na roi, to on akurat ma same czas. Do Nightlordów jak najbardziej pasuje i w ogóle do Marinesów pasuje, więc one zostają. Natomiast miał taki sztylet z rękojmią Dark Angelową. Na początku myślałem, że... Są... Rękojeścią. Tak. Myślałem na początku, żeby to zostawić. Natomiast, bo różne te nightlordowe figurki, zwłaszcza te tematyczne takie robione, dedykowane do Legionu, mają tam jakieś nightlord jako trofea zawieszone i tak dalej. Natomiast no nie chciałem, żeby było tak, że na każdym jednym modelu tak będzie, więc w sumie też to wyciąłem, gdzie musiałem tam wygrzebać kawałek tej zbroi i pod, wziąłem rękojeść od zwykłego takiego Space Marine'owego noża. I, I tam wepchnąłem i też musiałem trochę podgrefować, żeby to odpowiedni kąt miało yy, i żeby się jakoś tam trzymało tej zbroi. Więc taka po prostu dwa wieczory takiej dłubaniny. I tyle. To faktycznie. A i dzisiaj Daleko jeszcze do fazy podkładu, czy. Nie, wiesz co, tak naprawdę to jak wkleję tą, tą twarz, to mogę podkładować. No i później jeszcze mu yy, nie mam chwilowo magnesów. Znaczy mam, ale za małe. Na pewno mu wywiercę dziurę na magnes, by móc mu przypinać albo power pack zwykły, albo jump pack. Jump packa jeszcze chwilowo nie mam, ale pewnie sobie właśnie z jakiegoś rocznego raju, czy coś zakupię od raptorów, czy, czy, czy jakiś taki podobny, albo ewentualnie, jeżeli mi się uda, jakiś taki oldschoolowo wyglądający yy który pasuje do herezji. Na przykład ci sanguinary Guard mieli te takie jednodyszowe. One już były. I niektóre modele herezyjne mają te jednodyszówki. Tak, bo to jest Mark 4 zbroi, jest ten jednodyszowy. Mm -hmm. Wiesz co? W sensie jedno ma dużo na środku i dwie takie małe po bokach. Tak, tak takie silniki manewrowe. No. No, Odezwij się mhm. później Zobaczę, czy nie ma w beatboxie takich bombów. Mm, jak że... masz jeden, to chętnie wiesz, A jeden potrzebujesz, to w ogóle to, to nie Tak, no bo to jest wiesz co, to jest postać i. Przez to, że Moritat zazwyczaj jest puszczany jako solo, mhm. w sensie sam chodzi, można mu dać inny oddział, ale nie mam tego oddziału. To jest raz, a dwa, on jest potwornie nierentowny punktowo. Więc nie wiem, czy się kiedykolwiek zdecyduje na to. No i Moritat nie jest jakimś takim, wiesz, modelem, który... Znaczy to jest model typu high risk, high reward. Może być tak, że spadnie i wytłucze przykład dziesięciodrowy oddział termosów w, jednym, mhm. w jednej rundzie. A może być tak, że spadnie i umrze od razu, nie? No to dasz, bardziej... No dałem No dałem mu plazmę, bo niestety nie miałem Volkite Serpent. Bo jest pistoletowy Volkite Serpent jest trudno dostać. w <śmiech> nie, nie, nie wiem jak w 30, ale w 40 jest coś takiego jak ospek skany. Jak spadasz z tego... Z Deep to jakieś tam oddziały, piechoty mogą po prostu wystrzelić, tak jakby Overwatch'a strzelał tam za CPK czy coś, więc mm -hmm. jak źle się zdeployujesz. W siódmej edycji nie pamiętam, żeby był mechanizm właśnie właśnie był był, był, ale na jakieś niektóre jednostki chyba tylko. No, wiem, że Space marinowy ten czołg taki stalker, stalker, poprawnie wymawiając, miał taką zasadę. Nie wiem natomiast, czy coś innego jeszcze mogło mieć, ale no, mniejszał większe. Nie, nie pamiętam. w tym momencie. Niech chcę ściemniać też. No dobrze. I, I, gipsowałem, I gipsowałem dzisiaj ścianę, więc... Dziu, dziur, dziur. Wiesz co, prze, prze ten y, zmieniałem pozycję wieszaków na gitary, bo sobie dokupiłem jeszcze jeden y, i musiałem jeden przesunąć po prostu w, tylko w inną stronę, żeby się trzeci Jest zmieścił, dziury, więc stare dziury po poprzednim po miejscu musiałem zagipsować. I no, powodzi muszę, się, powodzi się. Nie wiem, gitary. jak to zrobię. sklepy zamknięte, muszę jakiś... Muszę sobie ten taki mały, wiesz, tester do farby kupić, żeby zamalować, bo nie będę całego, wiesz, nie będę całej puchy do farby kupował tylko po to, żeby dwa otwory, wiesz, zagipsowane zamalować, nie? Czy wydaje mi się, że Leroy jest czynne, Natomiast masz jeszcze... No, ten... muszę zobaczyć, które... Do hurtowych wiesz, takich jest. obi czy coś, obi czy coś, No, nie? no, no, no, no to tak, tak, tak, no. taki tester kosztuje jest, nie wiem, 5-7 złotych to... Dokładnie. No dobrze, idąc, idąc do mnie, no troszeczkę się działo. Zresztą tak powiem przyspieszyłem tempa, bo już mam ochotę skończyć właściwie większość modeli swoich nekronów i jestem już bardzo, bardzo blisko tego. Od, tak patrzę sobie po zdjęcia, które mam w telefonie i z 8 marca mam fotkę Nightbringera, którego kupiłem, metalowy model Nightbringera, który tam się bawiłem i możliwe, że mówiłem w, w ostatnim podcaście, że właśnie go otrzymałem. Bo to tak było na dniach. Ja musiałem trochę małą konwersję zrobić na tym modelu. Zdjęć niestety, jak Państwo będę uzupełniał na swój e, insta, więc e, pewnie będziecie mogli je zobaczyć. No, jak już podcast wyjdzie, to postaram się je tam powrzucać jakieś fotki. Natomiast tak, no, pomalowałem Nightbringera. To metalowy model, który musiałem minimalnie skonwertować i tam naprawić, tak powiem, bo przyszedł trochę uszkodzony. Ale za metalowy, metalowy klasyk, za 60 zł to nie będę narzekał. Um, pomalowałem także Technomancera, to jest taki nekroński lord, um, kryptek kryptek lord, czy po prostu kryptek się to nazywa chyba, jest takim małym pieskiem biegnącym, mm. <laughs> małym pajączkiem pod nogami, On, to jest chyba ten model, który był w um, Parianexus, tak mi się wydaje Bo czasami nie pamiętam skąd mam ten modela, już, już tyle tego jest po prostu <laughs> um, pomalowałem jego i na stronie mm, Krolm, krolm.pl, zakupiłem Wargard Obyron, to jest taki zupełnie niepasujący do mojej mefritowej tam rozpiski i tak dalej postać, ale bardzo mi się go poza spodobał takiego y, y, sztywnego wielkiego Necrona, który po prostu taki stoi z obusiecznym toporem, taki stoi taki wiem, uh. ja nie wiem czemu ta, ta pozycja mi się spodobała i, i, i po prostu sobie go zakupiłem, a przy okazji kupowałem tam jeszcze parę innych modeli. I też jest to model, który dostałem danego dnia. Skleiłem go tego dnia i tego dnia go skończę malować. To jest piękno mi się wydaje nekronów, że można tak przynajmniej na moim poziomie, na poziomie, na który ja chcę, do którego dążę, tak szybko mogę te modele mieć taki, jak to się mówi, mocy przerobowe mu takie. No i co jeszcze? Dużo. Zakupiłem 50 sztuk małych szkarabków, Scarab Swarms z teraz mi wyleciało z głowy Puppets War, e, z polskiej firmy Puppets War. Przyszły mi też karabki żywiczne, e, przyklejaniu na podstawki, zrobiłem sobie masę, ale to masę e, podstawków, a Mam już teraz 31 podstawków z Carab Swarmów, czyli mogę 31, 31 jakoś tak i mogę właściwie trzy pełne oddziały po 9 wystawić, e, a one są bardzo wkurzające, powiem szczerze, w grze. E, i co jeszcze? Z dużych rzeczy stwierdziłem, że panuje trochę coś dużego i skończyłem swoją Doomsday-arkę, która wygląda całkiem zacnie, jestem zadowolony z efektu na ilość czasu jaki w nią włożyłem oraz trailer Stalkera, to jest taki duży, kroczący wielki pająk z dwoma wielkimi pazurami z przodu. I też go skończę malować. Znowu też na tym swoim takim tabletopowym poziomie. Wygląda spoko, armia cała wygląda spójnie. To mi się, no to mi się najbardziej podoba i tak naprawdę do tego najbardziej dążę. Co tam dalej jeszcze pomalowałem, Z tego co kojarzę, to już chyba będzie czas. Wszak skróluję szybciutko przez zdjęcia. Czas kiedy zakupiłem monolit. Zakupiłem na polskim intergowisku monolit i tak naprawdę. Znowu model, który otrzymałem jednego dnia i dzień później no w tym przypadku, bo jeszcze niestety CC musiał się pojawić na streamie i powiedzieć a zrób to, a zrób to, a zrób to. I wyszło na to, że zamiast skończyć model tego dnia, kiedy go odebrałem z paczkomatu, to niestety dwa dni na nim zeszło. Ale powiem szczerze, że cieszę się, że bo, bo kupiłem model, który był w bardzo dobrym stanie i wystarczyło, że go przemalowałem, nawet nim się go zmywać, tylko po prostu przyknąłem go podkładem. Ktoś bardzo ładnie cienką warstwę położył swoich farbek i tak dalej. I nie musiałem dużo robić. To jest plus. No i to zrobiłem to monolit. Do tego jeszcze doszły mi trzy Ophidian Destroyery, trzy Wrejty, 3 Locust Destroyery, 3 Tomblady. To są takie małe latajki. Wielki ten chodzący reanimator i tam jeszcze jakieś pomniejsze duperelki. I w tym momencie już bawię się a, jeszcze, jeszcze zrobiłem tereny do. kawałek terenów do, do Parianeksus. Kilka z tych terenów sobie zacząłem, pomalu, ten zacząłem malować bardziej na takie test kolory niż, niż cokolwiek innego. Bo tego jest sporo i, i niestety. No niestety to zajmuje trochę czasu dłubanie. Takich wiecie, tu wash, tu to, tu tamto. I jest to pracochłonne i czasochłonne. Ze względu na cenę. Flade Onesów, którzy są w Parianexus i normalnie wchodzą po necie po 100 zł za 5 figurek. Jakoś się to ze mną kłóciło, żeby kupować te figurki i iść tak trochę na łatwiznę. I stwierdziłem, że mam dużo Necron Warriorów i wziąłem, zacząłem konwertować, bawić się w konwersję tych, tych, tych Flade Onesów. I wyszło mi, powiedzmy, całkiem okej. Okay. Sądzę, że trzeci, czwarty i piąty model będzie lepszy. Na razie zrobiłem dwa, eee, czyli już mam koncept, już mam jakiś zarys, co robię. I nawet użyłem Green Staffu, więc to jest jakiś sukces w moim przypadku. Ruszyłem coś więcej. I tak jeszcze już na sam koniec. Na sam koniec niestety zauważyłem fajną aukcję na polskim intergowisku i zakupiłem kolejne sześć wrejtów. To są te takie latające pajączki. Trzy Skorpek Destrojery i, i tam pięciu chyba defmarków, to są tacy snajperzy na no i dorzucając moich pięciu, tych, tych, tych no zacząłem malować po prostu i stoją teraz na stole taka chmara, figurek mi teraz stoi, którą już cisnę, że tak powiem, do końca. Jeśli pomaluję to, co mam teraz przygotowane, to skończę z bilansem, w tym momencie jestem na bilansie 3500 punktów pomalowanych, półtora tysiąca niepomalowanych, a jak skończę, no to wszystko będzie już pozamykane. Jeszcze złożyłem tam Rogala Nekrońskiego. Takiego dużego pajączka, no i tam jeszcze jakiś Liczgardów, Immortali kolejnych pięciu, tak żeby już... I wyciągnąłem też ostatnich bohaterów, których mam pomalowania do pomalowania z Indomitusa, bo się jednak okazuje, że oni fajne synergie robią i fajnie można nimi grać. No i tak, no, dzieje się, dużo dużo modeli maluję, wiecie, ja maluję na tym swoim poziomie takim tabletopowym, ale Plus jest taki, że armia wygląda naprawdę spójnie i jak to wszystko razem stanie na stole, to no, robi wrażenie. Mimo, że z bliska nie wygląda jakoś, wiecie, dupy nie urywa, to, to, to armia wydaje mi się, że robi wrażenie i fajnie mi się tym gra. Także, także tyle. Tyle, tyle. <tyle> z, mojego, z, z, z moich postępów przez te ostatnie trzy tygodnie. Całkiem sporo chyba. Zapraszamy Was do odsłuchania działu nowości po warsztatach. Mam dla was taką grę, proponuję. Yy, otóż jeden z naszych nagrywających podcast w tym momencie jest wyrwany ze środka snu, a drugi nawalony i zgadujcie w komentarzach, który jest który. Tymczasem przechodzimy do Sunday preview. Cienie i Rdza. Cienie i mamy. mamy pierwszy, y, pierwsze y, przeglądy. Mamy oczywiście, teraz już wiemy, że to belakor No i chyba niewielu osób mogłoby się nie spodziewać, że to będzie Belacor. I mamy parę rzeczy jeszcze z Curse City. Dużo, dużo ciekawych zapowiedzi, które się pojawiły. To są przykładowe kafelki, tak zwane e, plansze, elementy terenu e, mapy, którą możemy sobie układać w Curse City. Tak? No, Belacora będziemy omawiać później. Tak mi się wydaje, mamy kolejny Ale post. Tak jakby cały artykuł. Curse City powiedzieliśmy już dość, natomiast możemy tylko powiedzieć jedno, że te na pla plansze naprawdę bardzo fajnie wyglądają. I wydaje mi się, że nawet jeżeli ktoś gra w planszówki po prostu, nie czyni w planszówki tylko w RPG, pen and paper, to może być to przydatne dla niego, bo to jest takie generykowe, no jakiś generykowy wiesz, grobowiec, jakiś ogród i jakaś karczma, czy cokolwiek, zbrojownia chyba, nie? się znaczy, nie jest jakoś przeładowany ikonografią Zupełnie, Warhamca, nie? Zupełnie, nie, z nie, nie. nie z widzę. Jedną na tej czaszkę trzech... na trzech obrazkach widzę, więc to jest naprawdę mało. Tu jest kawałek czwartej, wiesz? No, sorry. sorry. Tak, ale jest, jest git i... O, Przepraszam, zobacz, raz, zmieniu, dwa, trzy, cztery, zmieniu, pięć, sześć, sześć, Aha, sześć, nie sześć, sześć, zbroi tak, tak. E, więc więc nie, nie ma tragedii. Dalej mamy Book of Rust. E, to jest nowa książka, o której też będziemy mieli artykuł później. E, no i to jest wszystko, co się pojawiło na tym Sunday preview. Tak, bida jakaś taka trochę, mi się wydaje. Czy to co to jest? Sunday preview? Tak dziwnie. No to było takie mini preview. tak. Takie mini preview. No więc dalej. jedziemy dalej, bo tutaj mam tylko takie smaczki. E, no i oczywiście mamy Bella Cora, Tutaj jest Core, filmik. Prince jest... of Chaos Undecided. Undecided, Tutaj macie filmik, który możecie sobie obejrzeć na ich stronie, no a przed nami jest model w całej swojej krasie. No wygląda dosyć ciepicko. Skrzydła, łańcuchy, czachy, haki, ostrza. A nie wydaje ci się zbyt szary, jeśli chodzi o malowanie? A jest kwestia Małość, Mało się dzieje kolorystycznie. No, ta szata na jajkach różowa troszkę to ożywia, miecz niebieski no i ewentualna podstawka. Ja tak? bym mu dużo więcej cielistego zrobił. Wszystkie te elementy, które ma tutaj, czarne, zostawiłbym czarne. Wiesz co, dla mnie dla mnie się dla mnie się trzyma kolorystyki m, starego modelu. Stary eee... też, czar czarno-szary, to prawda. Tak, tak, dokładnie. Tylko Ale większy kontrast jest... był, wydaje mi się, w tym malowaniu takim To jest, jest dużo większy. Fizycznie myślę, że jest ten dużo większy od tego starego. Tak, dużo, dużo. Starego. Więc może dlatego. Natomiast oczywiście można by go w większe kontrasty pomalować. Myślę, że te błony między, między skrzydłami można by zrobić w jaśniejszej ilości. Bardziej, Bardziej czyniste, czy czymś takiego. Nawet, nawet wiesz co, nawiązujesz do tej szmaty między nogami, lekki róż tam dać, czy coś takiego. Natomiast model wpisuje się dla mnie totalnie w tą część modeli Warhammerowych, gdzie ten update totalnie szanuje jakby poprzedni model i update'uje go do, wiesz, do współczesnych standardów, więc zdecydowanie na plus. Nie? Zrobiony jest dobrze, tak. I tak. Nie, nie doczytałem dokładnie, ale chyba ma coś takiego, bo zobaczcie na tym obrazku ma Wojownika Chaosu, na podstawce tak. martwego, a jest też wersja z Primarisem i ponoć tak. dosyć łatwo ich wymienić, więc jeżeli kupimy tak, sobie ten model, oczywiście, to oczywiście wymieniamy primaris, trzeba dłużyć, ten, prot, no. Primarisa procą w słońce trzeba wystrzelić i zastąpić jakimś sensownym innym modelem czterdziestkowym, ewentualnie jak gracie Fantazy bądź Age of Sigmar to zostawiacie sobie no, ale tam przecież nie leży Primaris, leży jakiś zwykły e? ale masz no, drugi no, obraz, który no. będzie Primaris tak. jak tu jest, tu jest Wojownik Chaosu, A, okay, natomiast yeah. tu jest Primaris, którego, tak jak mówię, trzeba wystrzelić w pracą w słońce i uważam że, uważam, że reszta chapterów primarisowych też powinna krucjatę uskutecznić do serca słońca, jakiejkolwiek gwiazdy. A co, jeżeli polecą w nocy? No właśnie myślę, że taki jest plan że żeby po prostu krucjate i słowo imperatora przynieśli do serca słońca w nocy. I to było najlepsze i myślę, żeby Balasarius Call z nimi poleciał jako część tego. Część supply chain, nie? Wiecie co? Mam nieodparte wrażenie, że ta fotka to jest cholerny photoshop. Mówisz? Zwróćcie uwagę na te łańcuchy, wyglądają tak dosyć nienaturalnie ostro, to jest dokładnie, skrzydła są dokładnie te same, patrząc po te przebabki. Ale przed chwilą mówiłem, że podobno wymiana tych zwłok jest bardzo łatwa bez naruszania reszty modelu, tak, nie, że no, możesz dobrze. sobie to, pomalować okay. jedne i drugie zwłoki i sobie wymienić. Ja to rozumiem, ale to jest dokładnie ten sam model, ten sam no, model, ta sama tak. sztuka. nadal, nadal nie A zaprzecza jest... to temu, co ja mówię. No zaprzecza, bo zobacz, to jest, czy, nie, nie zaprzecza, ale chodzi mi o to, że zobacz, tu jest niby pomalowany tak, widzisz? Ten obszar i miecz jest dokładnie to samo co jest tutaj, jest podciągnięty kontrast, a to wygląda na hamsko w photoshopie przemalowane i ten hełm, ten hełm tutaj jest wygląda, wygląda jak wklejony i zamieniony jest ten ten, yy, po prostu inne, spod innego kąta jest zrobione zdjęcie, no i ten model faktycznie może być po prostu wiesz wyciągnięty. Znaczy, wiesz dobra. co, nie wiem jaką mają politykę, ale pytanie jest czy po prostu nie pomalowali tego modelu powyżej, o którym mówisz, yy, tak jak mówisz natomiast y, poniżej nie wzięli tego... Mm, o Jezus, muszę teraz odsunąć się od biurka i przypomnieć sobie, jak ta farbka się nazywa. Yy, o Jezu... Nichilak Oxide. O! Nichilak Oxide, nie pojechali mu klaty po prostu. i mięta. Albo po prostu A ten sam człowiek to, z heavy Metalu to. miał pomalować skrzydła na dwóch modelach i mu wyszły tak samo. Mm. Znaczy, wiesz co, może być chust wie, jaką oni mają tam w ogóle, jak to w ogóle wygląda. Może być tak, że ten do fantasiaka zrobił, potem odkleił zwłoki tego, tego wstawił primary z tego, z zwłoki <grych> I, i walnął po prostu na chamsko hum, tą farbką, nihilak oxide, właśnie klatkę piersiową, miecz i, i, i dokleił ten jeden hełm, nie? Chust wie. Mi to chamsko zrobione. wygląda na, na, na Photoshopa. Ale jeszcze ja Musiałbym na swoim ekranie odpalić, przyzumować, wtedy bym wiedział. Nie kłócę się możliwe. Nie byłby to pierwszy, Photoshop w wykonaniu. Nie, wielu. nie, I no, nieważne. Ale model wygląda epicko tak czy inaczej. Nie, model, model sam w sobie, jeśli chodzi o wykonanie i tak dalej, jest naprawdę BDB. Tutaj Bardzo, widzicie skalę, on jest w wielkości praktycznie no, około Blatterstera, nie? Tak, tak, tak. Ktoś mówił, że on jest takiej taki dokładnie wielkości, e, czyli na, mo, no, na modłę czterdziestkową, e, no taki Imperial Titan, nie? Imperial Knight znaczy się, Imperial Knight. E, Knight Imperial? Wszystko rośnie, tak? Wszystko tak. rośnie i, i w, tak? 40. Tak, tak. To ma być twój model, który kupujesz i to jest centrum, tak jak, tak jak Winsu mówi, centrum twojej armii, nie? Masz go spędzić na nim, wiesz, kilkanaście godzin malując go i ma być super, nie? No dobrze, pewnie będzie kosztował, znów, tak jak wszystkie te modele, z 400 stówy albo ileś, bo to jest... No, pewnie tak. Będzie tak pewnie kosztował, no, ale wygląda świetnie i na pewno, jeżeli ktoś gra chaosem i chciałby ten model, no to wygląda mi na to, że jest warto po prostu ten model zakupić, nie? Bo, bo jeżeli ktoś gra, bo tak dla kolekcjonera, to może trochę gorzej. Dobra, chyba, lecimy. że ktoś demony zbiera, nie? No, chyba, że ktoś zbiera demony. Lecimy dalej? Tak. Dalej mamy Warhammera... Boże, Boże, Warhammera White Dwarf'a, a w najnowszym numerze White Warfa mamy 12 gier, które, które wychodzą. Tylko pytanie, jak wypuścimy ten podcast, czy to nadal będzie najnowszy numer, bo już zajawkowali kolejny, co, ale Jeżeli się... życie się załapać, to polecamy kupić, jeżeli nie macie po prostu tych gier, które są wymienione na okładce. Tak jak widzicie, total War, Warhammer. Jakbyś przewinął niżej, to tam jest hmm. bardziej czytelny obrazek z tymi tytułami. Tak. O, właśnie. Vermin Tide, dwójka, Space Marine, 2. Space Marine. Gry, które są warte tutaj naprawdę uwagi, to jest na pewno Vermin Jeśli ktoś lubi fantazy i lubi takie y, Left 4 Dead, Space Marine jest jednak, jakby nie było, y, jedną z lepszych gier na licencji y, 40. Moim zdaniem. I jedna z moich ulubionych gier w ogóle. Y, Dawn of War też jedna z najlepszych gier w ogóle y, 40. -tkowych. Total War Warhammer i Total Warhammer Expansion, to jest Call of the Beastmen, też to samo. Tak, t -t -t Titanicus Dominus tak se średnio. Jest to fajna gra, ale sama gra w Titanicus'a jest po prostu wolną grą i jak, jak ktoś nie lubi takie, to się zanudzi w tej grze. Warhammer Online to jest największy gniot, jaki można było wydać tutaj, bo tam nic A nie to ma... A to nie ten... jest po prostu port Shadespire do. Nie o to wersji. mi chodzi. To jest, to, to jest sport i to jest fajne, gdyby to był port. Tylko że za każdą bandę, którą chcesz mieć, którą chcesz grać poza wersją demo i tutorialem, 25 funtów czy y, euro musisz zapłacić. Czy ilość. Okay. Nie, nie, nie pamiętam teraz, no to... nie, nie chyba nie euro, 25 zł, powiedzmy 25 zł musisz zapłacić nie będzie. Co nie jest jakimś majątkiem, Czyli ale to jest. Rzeczy, wyda... tak? Ale wydajesz 25 zł na coś wirtualnego, co ja jestem zawsze. Ach. Reszta... No i pomalować sobie nie można tego, nie? Dokładnie. I tutaj reszta jest taka sobie średniawki, takie mocne są. Space Wolf, Sanctus Ridge to są Czy mocne siebie. Talizman, talizman, no to, to jest Space klasyk Wolf. w ogóle klanszówek, nie? Space Wolf to jest kiblowy klikacz, wiem, bo klikałem w nim na kiblu. Natomiast uważam, że cały White Dwarf jest totalnie do kupienia ze względu na trzy tytuły, mianowicie Vermintide, Space Marine, tak jak chłopaki mm. mówili, i Warhammera z dodatkami. Te trzy tytuły wam totalnie koszt tego magazynu pokrywają. To no reszta, po jest, re, reszta jest... Ta, tak, tak, tak, tak. ale wiesz, do of War to już kupisz za grosze na jakichś przecenach. Space Natomiast Marina te też trzy, za 5 zł w tym momencie kupować. No. Tak, dobra, no to te cztery tytuły wam totalnie rekompensują, rekompensują wam ten magazyn. Jeśli, te tak, jeśli tak zawsze kupujecie u White dwarfa, to macie te tytuły za darmo. Więc... Nie, jest to, jeżeli tak prenumeraty macie albo kupujecie co miesiąc, to jest dla was super, super, super. bonus. Dobra, Natomiast, dalej. jeżeli jeszcze hmm? jesteście młodymi graczami, to, to zdecydowanie te, te klasyki wam zrobią dobrze. Dokładnie. No i następny artykuł z 10 marca mamy kilka animacji, o których jest wspomnie, wspominka i jest to moim zdaniem coś, co jest nietypowe dla Games Workshopu, bo z reguły ludzie, którzy robili te animacje robili je zawsze z tyłkiem na brzegu krzesła swojego przy komputerze czy czasem nie przyjdzie Banhammer i mnie każe wypieprzać z, z, z, z rzeczą, którą robią tak miał takiego stresa miał koleś Erasmus Brosdao, który robił Inkwizytora na szczęście go, oni tam go jakoś wchłonęli, ale życie no, porwało Erasmusa i, i, i może wyjechał na Erasmusa. Bum, eee, I ta, to samo miał ten koleś, który robił e, Death of Hope, bo to chyba jest screen z Death of Hope, tak mi się wydaje. Nie wiem, zaraz zobaczymy, bo tam e, zjedziemy sobie dalej. Ale bardzo mi się podoba to, że e, jest coraz więcej, że wspierają to i, że tak powiem, nie przeszkadzają ludziom tworzyć e, fan no, nie? Bo to pokazuje, że po prostu są no, budować to komunistycznie w ten sposób. No i co? Mamy Exodite, pierwszy filmik, który jest wbrew pozorom, wbrew temu co tytuł by sugerował, że to jest coś o eldarach, bo tam jest jakaś dział eksodytów, e, którzy jakieś tam e, co, eldarzy na dinozaurach. E, jest, mamy tutaj Eksodytę, który jest tał, i nie, nie wiadomo co to będzie. Czy wy coś słyszeliście o tym filmiku więcej, niż to jest, niż jest tutaj? Nie, może po prostu będzie tał kontra Eldarzy i tyle, no. Może być, może być tak, albo on będzie jakimś Jest tak czy no. coś. No. I najmłodsza, najmłodsza, słowa co, sprawdzałem... najmłodsza rasa najmłodsza rasa kontra najstarsza rasa. W sprawdzałem uniwersji. w słowniku, spra wpisałem, the, spra wpisałem exodite meaning i wyskoczył mi tylko link do wikipedii i leksykanum Eldarów. Nie mogłem znaleźć słownikowego znaczenia tego słowa. Więc podejrzewam, że może to być jakieś pisownia GW, która z realistycznym, wiesz, prawdziwym pisaniem tego słowa nie ma nic wspólnego, a nie mam, nie mam pojęcia, do czego, może, do czego może być to no, podobne. Może jestem głupi i leży to wiesz, no, pod nosem, ale nie mogą tego znaleźć. Tak czy inaczej, mamy coś o rasie tał, która jest jakby niedoreprezentowana moim zdaniem w 40, z wielu względów, jednym z tych względów jest to, że ludzie bardzo nie lubią jak ktoś gra tał, bo była przez wiele edycji była to rasa, która stój, strzelaj i tak dalej, to jest to rasa, która się nie umie bić i może przez to ma, jest, mają zły PR i może taki filmik będzie... Czymś, co spowoduje, że kilku graczy się odkopie swoje modele TAU albo po prostu ktoś zacznie nimi grać i zmieni trochę pogląd na tą rasę. Mam nadzieję, bo uważam, że to jest totalnie dziecinne podchodzenie do tego w, tej, w ten sposób. Ograsz TAU, jesteś, nie wiem, dziwny albo cokolwiek In, inne inwektywy. Dalej mamy. Czy wiesz, to tu już, tu już wchodzimy w totalnie temat taki na zasadzie. Ta rasa jest dobra, bo akurat dostali dobre zasady. W nie no jasne, edycji, ale weź, bo... weź idź do jakiegokolwiek, wiesz, społeczności małej, do jakiegoś klubu i powiedz, że mm -hmm. o przeszedłem, jestem nowy, gram tau. I zobacz, jaką będziesz miał reakcję. Znaczy, wiesz chyba co... Już je... Nie, Zygi, to już jest chyba śpiewka i lat. Zygi, wiesz co, Zygi, prostu, mam, mam, czekali, wrażenie, mam wrażenie, że to jest tak jak z Eldarami, to jest kwestia tego... Jeżeli masz typa, który ma trzy Riptidy, które stoją z tyłu, no to wiadomo o co chodzi. <śmiech> nie, no jasne, jasne. <śmiech> w, Wiesz Zresztą o co tak chodzi, nie? Jest, Natomiast... każda, każda swoja edycja ma jakąś przekręconą frak frakcję w którymś momencie i kiedyś jak poszedłeś do FLGS-u i powiedziałeś, wystawiam moich Grey Knightów, a już w ogóle jeżeli wystawiasz listę flyerów na Grey Knightach, no to też ludzie mogli się od ciebie odwrócić dupą, no bo mogli, byłeś mogli. tym gościem, tak? Ach, tak, tak. Więc, więc wiesz, Zigi, to jest kwestia, bo wiem, że ty grasz tału, ale ty potrafisz grać tału normalnie, w sensie, że nie wystawiasz trzech rip Bo nie tyłu, mnie na rip Na przykład, <laughs> nie było masz, masz, wiesz, y, wiem, że ty masz na przykład jeden jakiś duży model, który trzymasz tam w odwodzie, czy coś takiego, natomiast resztę armii masz taką w miarę zbalansowaną, tak? Tak samo jak szwagier, jak gra Sammy, to nie jest tak, że on spamuje 6 czy 8 jednostek, tych, które akurat są w kodeksie, wiesz, topowymi jednostkami, tylko po prostu jeżeli ma taką jednostkę, to to jest przypadkowe, bo akurat chciał tą jednostkę pomalować, bo ona była ładna, czy, znaczy, czy więc, jakiś tam ją ma po prostu. Jeżeli w którejś edycji, nie wiem, 13, czy którejś edycji Warhammera 40 tysięcy, przekręconym i OP oddziałem będą taktykale, to mogę wystawić listę 2000 na taktykalach i wtedy. Nie, będę, nie, będę, właśnie, będę właśnie, o tym, właśnie o tym mówię, stary, nie? Że jeżeli masz jakąś jednostkę, która jest przekręcona, to jest przekręcona u ciebie tylko wyłącznie przypadkowo, bo ci się podobała. I no, jakby doje, dojecha, dojechała do tego, że jest jednostką przekręconą. To wiesz, totalnie, wiesz, atrandą I, I tyle, no. Natomiast wracając jeszcze do samego tego tematu, że Games Workshop nawiązał współpracę z ludźmi, którzy do tej pory tworzyli... Pan filmy, tak? nieoficjalne mhm. produkcje not for profit, non profit yy, bardzo się pilnując, żeby wszystko było opatrzone disclaimerami, że wszystko co tutaj widzicie to jest własne game, game Workshopu i tak dalej i to jest, to jest ciekawe yy, przy całej tej, no, nie, nie bójmy się użyć słowa pazerności GW, która nie zawsze prowadziła do logicznych wyborów. Tutaj akurat wybrali bardzo dobrze. Jest, jest, to, jest to krok, wydaje mi się, w dobrą stronę, który na dłuższą metę przyniesie im zysk, e, również finansowy. Mhm. I też no, ciekawie to wypada na tle ogólnie franczyz, no bo to GW i Warhammer to nie jest pierwsza franczyza, która ma na tyle szeroką i poświęconą bazę fanów, że trafiają się w niej ludzie uzdolnieni w montażu, reżyserii, animacji 3D i tak dalej, i Fan filmy Star Warsowe to jest bardzo stara rzecz i od, wydaje mi się, yy, późnych lat 90. albo odczesnych lat 2000. był przecież oficjalny konkurs pod patronatem George'a Lucasa na najlepszy mm. fan film i odbywał się on co roku, yy, jeżeli się nie mylę, yy, w Stanach, na którymś konwencie chyba na Dragon Con, czy, czy, czy czymś równie dużym i tam pole manewru było dosyć duże, tak? Nikt, nikt raczej cię nie ścigał za nakręcenie fan filmu Star Warsowego, jeżeli to spełniało wszystkie tam, powiedzmy, wytyczne, a z drugiej strony mamy na przykład Star Treka, gdzie w Star Treku powstało ileś produkcji niezależnych, po części fanowskich, ale też profesjonalnych niezależnych, to znaczy jest na przykład serial The Voyage Continuous, nie, Star Trek Continuous chyba po prostu to się nazywa i to jest kontynuacja The Original Series z tymi samymi postaciami, z bardzo podobnymi albo prawie identycznymi scenografiami z klasycznego Enterprise'a i ze scenariuszami, które były już częściowo napisane albo całkiem napisane do czwartego sezonu The Original Series przy zgodzie i jakby za pozwoleniem autorów tych scenariuszy, tak? bo tam jest taki fajny motyw w Star Trek'u, że autor scenariusza do danego odcinka jest właścicielem tego scenariusza, nie trzeba rozmawiać z CBS Paramount, tylko wystarczy z autorem scenariusza. Ale na przykład była sytuacja, w, w późnych latach 2000 powstawał też taki półprofesjonalny fanfilm pod tytułem Aksanar, który wypełnia troszkę lukę w Star Trek'u, tam wojnę między Federacją a Klingonami, która się dzieje przed serialem z mhm. i zebrało się tam... No troszkę śmietanka, bo był J.G. Herzler, który grał kanclerza Martoka w Star Treku. Grał tam yy, oficera Gwiezdnej Floty. Był Tony Todd, który grał chyba, nie wiem, 6 czy 7 ról w Star Treku. Między innymi brata Warfa, Kerna. Yy, taki bardzo charakterystyczny kolej z niskim głosem. mega taki. Mhm, Jego nie musieli cyfrowo obniżać. Jeśli jeszcze się, <grym> nie, my, <grym> się było... nie mylę, to grał też Jimena dla wiem, fanów horroru. Możliwe i też y, był na przykład y, y, Gary, nie pamiętam nazwiska, który grał ambasadora Sowala w serialu Enterprise i w tym Aksanarze też grał ambasadora Sowala, tak, czyli ambasadora planety Volkan y, na Ziemi. Y, więc no, no i production value też było dobre, bo kampania crowdfundingowa zebrała ileś razy więcej niż planowali i zdążyli nakręcić prelude to Aksanar, taki powiedzmy kilkunastu chyba minutowy wstęp zapowiadający pełnometraż na ten temat. Mhm. Wygląda to obłędnie. Polecam każdemu, kto chociaż trochę Star Treka kojarzy, żeby to obejrzeć. Ale w tym momencie, no niefortunnie im się to zgrało, że JJ Abrams właśnie przejął licencję Star Trekową. Robił reboot z całego Star Treka kinowy. No i postanowili sobie Abrams z CBS-em, że Totalne embargo, absolutnie nic nie może być Star Trekowe, co nie jest nasze, żeby jakby nie rozmywać zainteresowania publiczności. Wjechali i zamknęli temat, nie wolno, nie? No i toczyły się procesy, sądzili się ileś lat i dopiero niedawno jakoś to się zaczęło rozstrzygać, że nie będzie to się mogło nazywać Star Trek Aksanar, tylko Aksanar, nie mogą używać postaci, na przykład tego ambasadora Sowala, gdzieś tam się powiedzmy jakoś tam częściowo dogadali, ale z dużą szkodą dla twórców tego, tego filmu. Więc można w ten sposób, a można tak jak GW, tak jak widzicie, że zamiast, nie wiem, kopać sobie dołek moim zdaniem, bo to też jest promocja dla Oczywiście, nich. Oczywiście, że tak dać tym ludziom wsparcie, tak? Dofinansować. I nawet nie. Te, te rzeczy będą jeszcze lepsze, tak? Nawet nie, słuchaj. Ja uważam, że w tym momencie to, co robią teraz, pokazują te filmiki, nie dawać im wsparcia, nie dawać im, po prostu pozwolić im działać. Zobacz, to jest Ale dla nich nawet to, jeśli zrobią głosu, to dobrze, nie? Jeśli zrobią to dobrze, to mogą to wrócić na swoją stronkę, promować tego gościa, niech się ten gościu promuje, niech nawet na tym zarobi na, na Patronite czy na czymś, bo oni na tym nie stracą, zupełnie. Jedyne co mogą zyskać, to zysk, zyskają to, że ktoś przyjdzie i kupi ich modele. Znaczy nie, Sary? To już, to już z punktu widzenia prawa. Ja myślę... Sposób, że jeżeli Czekaj, więc to dokończę, tylko jeżeli by pozwolili, hmm. żeby człowiek mógł sobie zarobić właśnie z Patronite'a, czy z, nie wiem, z monetyzacji na YouTube i tak dalej, to to się tworzy precedens, a prawo zachodnie jest bardzo oparte na precedensach, że że ktoś może brać kasę z ich franczyzy bez ich jakby najedzenia się, tak? Nie o tym mówię. Mówię o tym, że kolesie tacy, którzy tworzą, robią streamy, nie? I na takich streamach dostają donate. On nie dostanie kasy za film. On sobie tak zarobi kasę, bo ludzie będą przychodzić tak, jak jest ten koleś, który robi Death of Hope. On tam co tydzień czy dwa razy w tygodniu robi streama, gdzie on pokazuje, jak po prostu tworzy modele do tego, nie? Ludzie, którzy jarają się tym filmem, wiesz, wspomagają go tym, że dają mu donate na streamie czy zarabia z tego, że wyda, wydał film. Okej, okay, nie, nie no, za pokazywanie swojego procesu produkcyjnego, Dokładnie. no to on tam I mógł, sobie mógłby sposób... robić model traktora z lat 50 i też by mu mogli za to zapłacić, także hmm. nie widzę problemu. Chodzi mi, chodzi mi o same wyświetlenia jakby już gotowego produktu. To, to tak? oczywiście, że nie wolno mu tego zmonetyzować. To, to, to, jest, to jest wiadomka. Chodzi mi o to, że ci koresie sobie na pewno w każdy sposób, każdy z nich w pewny sposób sobie zarabia pieniądze na tym. Nie, nie, nie, ma, nie ma wątpliwości co do tego. Czy na Patronite'ach, czy na Patreonach, czy w jakich w jakikolwiek sposób, jestem twórcą animacji, robię animację, przychodzicie, nie płacicie mi za film, bo za film nie mogę brać pieniędzy, ale możecie oglądać proces twórczy, wiadomo, wspierając mnie, żebym mógł robić ten film. O to mi chodzi. Jak dla mnie ma to sens, nie o... wiem jak prawnicy GW, ale dla mnie by to miało jak najbardziej ale... sens, bo to, Wiesz, głównie, to że, że jego skill, tutaj... tak? Mhm. Oczywiście, że mogą się wymychać. Znaczy, zmieniać. wiecie co, mi się wydaje, że mm, podobnie jak z filmikiem, który mamy poniżej z Blood Angelami, w tym momencie to będą mi jednorazowe strzały. Na zasadzie Oczywiście, takiej, że okay. dobra, zostało to zrobione już. Przełknij tą gorzką pigułkę. Natomiast, yy, kolesiu, to, że zrobiłeś Blood Angelowy filmik i tak dalej, no z bólem jesteśmy w stanie to przegryźć, ale następny, jeżeli chcesz na naszej koncencji robić, to muszą być filmarysi. Bo na bank nie będzie to tak, że oni będą chcieli, żeby te filmiki były robione i promowały produkt, który idzie. Więc na bank będzie to tak, że chwilowo dobra, puściliście to, przyjmiemy to, ok, wypuścimy to, niech się negbirdy cieszą ale tak naprawdę, jeżeli chcecie dalej z nami iść w tandem i dalej wypuszczać produkty dla GW i tak dalej, to to będzie musiało iść razem z nowo wypuszczonymi produktami. Czyli nie. jeżeli będzie filmik totalu, to się to, to się będą musiały być nowe, nowe nowe, nowe, rzeczy. Nie, nie lubisz primarizmów, we get it. Can we move tak, on? jeżeli... Nie, nie, nie, ale o, o, co mi, o co mi chodzi? Po prostu, jeżeli kolesie chci będą chcieli dalej robić, yy, to będą to musieli robić pod, nie, nie. Yy, wiesz, pod yy, myślę, pod firmę, nie? nie wydaje, no bo, de facto, nie, nie, nie, nie oszukujmy nie, się, nie że Nie wiemy, filmiki, jak wyglądają ich kontrakty, nie wiemy, jak wyglądały Wy, nie, tak nie, nie, nie, nie, nie, tak. wiesz, szwagier, wydaje mi się w przyszłości. Po prostu, te filmiki, nie oszukujmy się i no. jak najbardziej... Rozumiem to i bardzo lubię, to, to są po prostu reklamy produktu. Tak samo jak komiksy, książki i tak dalej. I oni będą chcieli, żeby komiksy, książki i tak dalej reklamowały ich nowy produkt. Tak samo jak ten z Kalgarem, komiks reklamuje Kalgara w tej nowej wersji. I jak później będą chcieli reklamować, wiesz, Marinesów i tak dalej, to będą chcieli reklamować w wersji Primarys, nie w wersji tradycyjnej. I tyle, no. Więc su, przede wszystkim, nie mogą, po pierwsze, z żadnym z kolesi, którzy robią na przykład tego Def of Hope, czy, czy jedyną osobą, której wiemy, że podpisali kontrakt, to jest Erasmus Brozdał. To jest jedyna osoba. I z innymi osobami, jeśli nie podpiszą z nimi kontraktu, na, na, na jakiejkolwiek zasadzie, nie mogą od niego wymagać następnych filmików, chyba, że podpiszą kontrakt na jakieś, wiesz, zamówienie na filmik, no to wtedy tak. Ale jeśli oni po prostu tutaj jeśli, je, jeśli nie mają podpisanych żadnych umów, nie mogą wymagać od człowieka, który robi sobie filmy, żeby robił pod ich modłę, dopóki, tak jak, tak jak wspomnieliście, nie podpiszą z nim kontraktu. Na Żaden z tych filmów, z tego co ja słyszałem, nie mają żadnego kontraktu podpisanego. Zupełnie, po prostu wspierają to, bo to jest dla nich win-win. Jeśli film okaże się sukcesem, win. Ktoś przyjdzie i kupi ich modele. Jeśli ktoś okaże klapą, to nie my mówię zrobiliśmy. Mówię stricte na przyszłość. Nie mówię teraz, bo tak jak mówisz. To jest już zrobione, oni tylko biorą to jakby pod swoje skrzydła. Natomiast no, to mówię tak nie stricte, po prostu wiesz, na stronie. Przyszłość, nie? przyszłość, przyszłość, przyszłość, nie? Hmm. Na, na bank nie będzie, że dadzą, wiesz, dadzą starych Terminatorów, żeby byli w filmikach, wiesz, stare modele. I nie mówię tutaj nie mówię tutaj o Marinesach, nie? Yy, stare modele Eldarów i tak dalej. Na pewno, jeżeli yy, ci ludzie yy, utalentowani, którzy robią te filmiki, będą je dalej robić dla nich, Będą mieli jakieś wytyczne, nie mówię jakieś wiesz, twarde na zasadzie albo robisz, albo spierdalaj, czy coś takiego, tylko dobra, spróbuj to zrobić z nowymi modelami, z updateowanymi update modelami, i tak dalej, No, wiesz, w pełni to rozumiem. Pewnie to rozumiem. Może mi się to nie podobać tak dalej. No to jeśli ale... podpiszą kontrakt to tak, wie, ale, wie, ale ja wątpię, żeby ktokolwiek z tych ludzi podpisał z nimi kontrakt, bo to się źle kończy Tak większości Ale Ależ jaką sypną kasą. Pamiętaj jakie ostatnio mieli te premie dla pracowników. Żadną bo kasą, żadną kasą, na co. żadną kasą nie sypną w twórce filmów, co ty. Dobra, lecimy dalej, bo, bo tak naprawdę, gdy sobie, nie wiemy tak naprawdę, jaka jest sytuacja. Wiemy tylko to na anegdotycznych przykładach, właśnie: Def of Hope i Erasmusa, i to wszystko. A tutaj może być sytuacja zupełnie inna, nie? Dobra, lecimy dalej. Kolejny musik. Mamy zerknięcie w Book of Rust, czyli czym jest ten Warzone Karadon, lub Sharadon, zależy, jak czy. Jak, tam. jak otworzysz książkę i odwrócisz do góry nogami, to tlenek żelaza się wysypuje, tak? Okej. Okay. W każdym razie. Mamy Warzone, która jest opisem, jest książką kampanijną ogólnie, mamy całą kampanię, tutaj widać, opisaną, gdzie się dzieje, co się dzieje, jakie są dodatkowe zasady, mamy zasady dodatkowe do armii i mamy tutaj Mechanicus mamy Freeblade Lance do Imperial Knightów, House Raven, Ravengard? Nie wiem. Nie Imperial Knight Pewnie, pewnie, tak, imprezy są House rave, masz, rację, masz rację, Chciałbym e... tylko zwrócić no? uwagę na ten prefiks Army of Renown dwukropek. To jest taki fancy sposób powiedzenia formacja. Tak, tak, to do to tego... do Was, w... którzy grali w siódmą edycję... Mamy artykuł o tym następny. Yy, to słowo czy? powinno się kojarzyć. Tak, tak, tak to się powinno słowo źle, źle kojarzyć. To słowo. Bardzo negatywnie. Tak, szczególnie dla osób, które stwierdziły, że... Mają fajną formację 5 battle wagonów Blitz Brigade, kupiły 5 battle wagonów, wyszła 8 edycja, zlikwidowała formację. Chat. Kupiłem sobie 30 Storm Boysów, zlikwidowali formację. Chat. No nieźle. Kupiliście <laughs> Więc... mi jako prezent 4 pudełka tak. Stern Bo to pod formację weszła ósma edycja. Papa, nie? Ale masz przynajmniej w cholerybiców, nie? Mam, mam, mam. No i mam pełen oddział 10 standardów. Też. No, Plus Je, na jedyny też. system, który formację zrobił w miarę okej, okay, to jest 30 z Rights of War. Mhm. To jest formacja Don't Ride. Ale w, Jedyne tych, co? W, tych, w tych rights of war musisz zapłacić coś, zabierzesz kolejny konkretny rights of war? Czy, prostu czy masz nie? plusy i minusy? Okay. Każdy, każdy no rights of war, jak bierzesz, to coś ci daje fajnego, ale też zabiera okay. ci w innej strefie. Informacje były za darmo i dodawały. Tak, tak? Przy, przy, przykładowo, ja ci dam przykład y, u mnie w armii. Y, rights of war, który się nazywa Terror Strike, czy Terror Assault, nie pamiętam. Y, po, po nowej książce. Y, Teraz składy, które normalnie są elitami, stają się trupsami i musisz wziąć minimum trzy, więc masz trochę takiej penalty, bo musisz wziąć trzy składy piechoty, których niekoniecznie chcesz brać. Musisz wziąć obowiązkowo... Znaczy masz obostrzenie w postaci heavy supportów masz jeden slot, więc nie możesz wziąć więcej niż jeden slot heavy supportu i jeszcze nie pamiętam dokładnie jakie są obostrzenia jeśli chodzi o HQ, ale nie możesz tam jakiś HQ brać, których normalnie byś był w stanie brać więc dostajesz jakiś bonus, jakieś tam specjalne zasady, które te twoje trupsy mogą wykonywać obniżają morale przeciwnikowi też tak. tak, wiesz co na przykład night fighting masz od pierwszej tury i tak dalej, i tak dalej ale zabiera ci coś i to samo jest w każdym jednym legionie. Że bierzesz sobie Rights of War, jakieś legionowe, bądź jakieś generyczne, bo są takie generyczne Rights of Wars, które może każdy brać, na przykład yy, Descent of Angels, że cała piechota musi mieć jump paki, a każdy pojazd musi mieć albo fly, albo hover. Nie możesz mieć czołgów, ani nic takiego. Mm -hmm. yy, I w Zam zabiera ci coś. Natomiast najgorszym rak w siódmej edycji było to, że formacje dawały ci same plusy za to, że kupowałeś modele. Kupiłeś Jedyną karą było to, że jeszcze... musiałeś wyłożyć dużo pieniędzy na modele. To była jedyna kara. Tak, tak, tak, tak. Natomiast w 30 jest tak, że formacje jedyne, co ci dają tak naprawdę to są niewielkie jakieś busty. natomiast największym plusem jest to, że możesz żonglować bardziej tym. Szwagier, pomóż mi. Force Organization Charter. Dokładnie tak. Że tu wiesz, tak, no, tu na przykład, na przykład Right of War, który ja będę prawdopodobnie robił do mojej tej mini-armii Zone Mortalis Shattered Legions. Nazywa się on Pride of the Legion. Polega na tym, że weterani, czyli weteran takticale Terminatorzy i Legion Specific Terminatorzy stają się trupsami skorującymi. I to jest Plus, tak, no bo wystawiasz naprawdę mocne trupsy do trzymania obiektywów, ale minus jest taki, że są w cholere drodzy punktowo i będziesz miał ich po I masz prostu... ich mało fizycznie, masz ich po prostu no. fizycznie mało. Także też coś jest Tak za samo proces, jak, tak? jak, jak skarzy, których teoretycznie mógłbyś wystawić jako normalna armia, też mają, też mają right of war taki, że możesz ich na bajkach wystawić ale na przykład właśnie nie mogą wystawiać, yy, wiesz, yy, ciężkich maszyn przykładowo. Znaczy inaczej, łajskaży, Zanad... sorry, więc obietnę się poprawię mm. troszkę, łajskaż no, mają coś takiego, oczywiście. że jeżeli twoja jednostka, w, yy, niezależnie czy to jest faza walki czy faza strzelania, jeżeli w poprzedzającej fazie ruchu wykonała swój maksymalny ruch do maksymalnej wartości, jaką może wykonać, czyli piechota 6 cali, pojazd 12 i tak dalej, to ma bodajże przerzut to hit, o ile się nie mylę, ale warunkiem koniecznym jest do tego, że każdy oddział piechoty, jaki bierzesz, musi mieć dedicated transport. Nie mogą być na piechotę chłopaki, muszą mieć swój dedicated transport. No i w 30 jeszcze było to, co było w starym fantaziaku, czyli jeżeli chciałeś sobie brać Lord of War, czyli Primarchę, albo jakiś super ciężki czołg, czy coś takiego, czy super ciężką latałkę to nie można tego było zrobić poniżej jakiejś tam wartości punktowej. Czyli nie można było w grze na przykład na 1500 punktów wziąć Primarchy. Albo nie można bo to było To musi wziąć być jakiś jakiegoś... tam procent twojej armii. Tak, tak bo na punktowy. przykład Lord of War musiał być 25% twojej armii czy coś takiego. Więc y, też nie można było takich przegiętych, y, przegiętych list robić, y, że... Y, że robi się jakby jedną dowalną jednostkę i wkoło niej budujesz całą marmię. Tylko. No, dla porównania, przypomnijmy sobie bardzo fajną formację z siódmej edycji, która się nazywała Demi Company, Space Marine Demi Company, w którą zresztą celowałem modelarsko, żeby złożyć. I tam było coś takiego, jeżeli bierzemy trzy oddziały taktykali, oddział asoltów i oddział dewastatorów, to wszyscy za darmo, za darmo, bez płacenia punktów dostają Dedicated Transporty i można sobie wybrać czy Rhino, czy Razorback, czy Drop Pod. Razorback, no to, Razorback, to... <laughs> bo wszyscy brali no, Razorbacki. Najczęściej, najczęściej chyba wszyscy brali Razorbacka, no bo mogłeś wsadzić na niego Las Kanony albo tak Assault Kanony, które dawały naprawdę fajną siłę ognia, kilkaset punktów, za darmo jakby tak, dołożony do armii. Ale niektórzy też Drop pody brali, bo oddział dewastatorów zrzucony Drop Podem na tyły potrafi być no niszczycielski, tak. Ale w to też jest, no... wiesz co, to akurat też jest w 30, ale to też nie jest na zasadzie um, takiego czystego bonusu, tylko um, opcji, że na przykład terror składy zamiast Rhinosa mogą wziąć sobie drop poda. Okej, okay, ale to też jest... nie wydaje mi się, żeby którykolwiek raj to Nie, w, jest za darmo. Za darmo to nie, jest za darmo. Punktów, nie, to nie jest za darmo. No to jest za darmo To nie jest za darmo, musisz no zapłacić za to punkty, tylko po prostu dostajesz jakby dodatkową opcję. Że Możliwość, tak. albo, albo Rhinos, albo właśnie DropPod mhm, i tyle. Także nic, właśnie to Zaczynamy, jest to. Musimy, z, musimy się z, dopiero ciesz, wczytać, to ma... jak będą no wyglądały te armie Sovrina. No, ja szczerze mówiąc wiem o nich tyle, co o całej dziewiątej edycji, czyli praktycznie nic. Jestem bardzo szczęśliwy z tego tytułu, że mnie to całkowicie omija. Ale jak będzie jakiś artykuł, który podaje to w formie dosyć przystępnej i to nie artykuł na Urhammer Community, tylko artykuł gdzieś napisany przez człowieka niepracującego dla GW, który może to opisać rzetelnie, a nie marketingowo. Ewentualnie będzie jakiś wideo YouTube. Podejrzewam, że u Kiriota najprędzej opisujące, jak to działa, albo umaki z Outer Circle, no to wtedy wyrobię sobie opinię na podstawie tego, Wie, czego... Co na, mówi, pewno, tak. na pewno byłoby to fantastyczne, jak jeżeliby na, nauczeni jakby problemami siódmej edycji i nauczeni tym, jak to wyglądało w herazji, zrobili podobnie w nowej edycji, że Ten nie jest to, to, to jedno do jednego, się. że płacisz hajs i dostajesz bonusy, tylko po prostu opcje, i jakąś tam elastyczność. Znaczy ja bym to jeszcze bardziej, ja mam bardzo prostą metodę, żeby to jakby sprawić, żeby to nie popsuło gry, albo nie, nie, nie no, no nie popsuło gry, powiedzmy. Ograniczyć to do narratywa i opena. Nie dopuszczać armii sobie To na pewno tak, u, no, będzie. To na play, ale... tak będzie. To na 100% tak będzie. To na Tak myślę. Dlatego, że to ale jest... masz źródło. Dla... Źródło ci już mówię takie. Przede wszystkim no. to, co masz tutaj, to jest, buk... to jest książka narracyjna, to co tutaj. No jest, to jest tak. książka narracyjna. Okay. To są te skampania. Tylko i wyłącznie do narrative play, nie do y, uh -huh. match play. Nie masz nigdzie napisane nic o match play. Widzisz? Nie masz nigdzie match play okay, rus. Tak, tak, To jest tak, pierwsza tak. rzecz. Uh -huh. W y, crusade masz rzeczy, które y, twoja armia dostaje, jak, jak robi coś dobrze to dostaje swoje jakieś tam battle traity, ale dostaje też, nie pamiętam jak się, battle scarsy dostaje. Więc jeżeli robisz coś dobrze, dostajesz battle traity, dostajesz bonusy i idziesz do przodu i jesteś teraz lepszy. Jeśli okay. robisz coś źle, Ej. dostajesz battle scarsy, które robią ci coś źle. Więc tutaj Tylko jeszcze sobie... jedną rzecz dodam, myślę, że może to być wyjaśnione w artykule, do którego za chwilę dojdziemy, bo który opisuje dojdziemy. właśnie Army Sovereign. No. No, tak, tak, tak, zaraz się tam dojdziemy i, i zerkniemy. Na razie tak sobie spekulujemy, bo i, ale chyba nikt z nas nie czytał tego artykułu, więc lecimy dalej. Eee, pyk. I tutaj mamy właśnie Armię Soprenaumna. No, no mowa. <laughs> Dokładnie. No i tutaj zobaczmy sobie co. Mamy Devguard, Forge Forgebolt Metallica i Adeptus Mechanicus. Armii Glubianok to powerful units, bla bla bla. Nie jest napisane w czym. Wiemy tylko, że możemy sobie odblokować różne ciekawostki. To employ formations of plague, bear scrollers, and hellbrutes in single inexorable advance, bla bla bla. Skład infantry. Nawet jest użyte słowo formation. Tak, dokładnie, dokładnie. Mm. I co my tu mamy? Twoja armia nie może zawierać y, unitów z Wiką. No i tu, masz, i tu już masz jakiś minus. I jest tak? ograniczenie, okej. Okay. Wszystkie unity Twojej armii muszą być deadguard, i jeżeli są z kompanii, plagi, to muszą być z harbingerów, okej. Okay? To jest coś takiego jak clan kultur, czy mm. chapter, powiedzmy, w odpowiednich odpowiednik deadguardowy. No I deadguard i to Outbreak Assault Ability. Mogą generować psychic powers faster i terminus units in army gain the Outbreak Assault Ability opisane niżej. Jeżeli bubonika starty są w strategicznych rezerwach, to w kroku reinforcement z twojej fazy ruchu zamiast przychodzić ze strategicznych rezerw, możesz ustawić ten unit gdziekolwiek, gdzie jest 9, więcej niż 9 cali od... No dobra, czyli nie możesz wziąć pojazdów, ale ułatwiasz sobie deep strike. Dokładnie. Okay. Czyli, czyli jest jakiś minus? Jest pływne. To jest jakaś jeszcze. Ten, ten. Yy, Czary dodatkowe, tak. Jakieś, tak, tak. Chcę zobaczyć, czy jest gdzieś jest napisane. To jest Defense Cohort. Zobaczmy, co jest tutaj. Ale no i znowu. Chcę zrobić Control F i zrobić. Nie, nie, ale patrzę, chcę zobaczyć, chcę zobaczyć Wiesz, Zobaczę. Na przykład okay. znowu. Your army cannot include nie waż skitari. mi skitarii. A skitarii są dosyć dobrymi jednostkami, bo robią dużo rzeczy, chyba, są, chyba mają. Mogę się mylić, bo to bardzo osoba bardzo znał tę armię, ale chyba jako jeden z niewielu mają te Objective Secured, czyli mogą zdobywać punkty tak naprawdę. Mhm, no, tu ma, tu, I tu dostałem jakieś protokoły overwatch na piątkach, nie na szóstkach. Jakiś set to defend mają dodatkowy no bo okay. bonus. I tu znowu jakieś... Jeżeli nie bierzesz czegoś, to masz boosta do ta, czegoś ta, innego. I tu znam znowu Strategy, tu jakaś, mhm. jakaś broń. No i to wszystko. E, tak... Weź kontrolę F, i wpisz matched. Ctrl F, matched. Nie, jest match, tylko nie, nie ma, ma matched play, nie ma nic takiego. Czyli okay. jest jakaś szansa, że na razie nie wspominam o Że to tylko do narratywa. Byłoby okay. to dobrze, bo wiesz, z, z jednej strony w narratywie można sobie przetestować, czy to nie jest broken. Jeśli nie jest broken, wtedy można to wrzucić do, do kodeksu, czy do jakiegoś upgrade'u. nie? Ale wychodzą nowe zasady, ciekawie, bo to, bo ja, moim zdaniem formacje ogólnie mają fajny klimat, jeśli są zrobione dobrze, mają fajny klimat, natomiast nie na turniej. Do, bo wiesz, jeżeli gramy narracyjnie, to i tak możemy sobie ustalić, że ty grasz na 2000 punktów, a ja gram na 1000, ja sobie robię jakieś bonusy, tak? Narracyjna granie musi być grą symetryczną, możemy grać właśnie Niesymetrycznymi armiami. Ja mam więcej modeli, i więcej punktów, ty masz mniej, ty masz więcej terenu. Najbardziej, no nie, nie gramy jakieś super zwycięstwo. Tak? tak, a w match playu niestety te wszystkie formacje można było używać w grze turniejowej i to wtedy było broken, nie? jeżeli ktoś grał w turniejach. Nas to i tak nie ruszało, no. bo my żeśmy tak nie grali. Jeśli braliśmy formację, to wiedzieliśmy, że druga osoba nie bierze to po to, żeby zniszczyć in, in, innych, tylko po prostu, że hej, jest coś fajnego, chciałbym to wykorzystać, zobaczmy. nie? Także, lecimy dalej do następnego artykułu, Hammer and Bolter Spectacular spektakularne nowe screenshoty z nowych anima animacji, które wyjdą. E, no i mamy tutaj kilka animacji, mamy Hummel Bolter, Death's Hand e, i to one są wszystkie takie trochę w stylu e, anime, anime trochę tak. No. Znaczy, to... wiesz co, ciekawi, ciekawi mnie to jak to się będzie miało do tych y, CGI animacji i y, y, y, wiesz co... Y... Pytanie jest, czy to będzie takie anime anime, bo wiesz co, można lubić albo nie lubić, ale Japończycy naprawdę mają oko do detalu i potrafią zrobić bardzo płynnie te animacje i no, tak dalej. To jakby, czy, to czy to będzie nie? takie, czy to będzie takie totalnie zachodnie udawanie anime, że niby styl jest taki, ale, ale wiesz, na, na, każdą, na każdą animację przypadają, wiesz, 16 Szykowski, klapek? No czy coś takiego wygląda, będzie to wyglądało w rezultacie biednie. Natomiast wiesz co? Z tego co tutaj widzę yy, no jakby nie patrzeć myślę, że uniwersum Warhammerowe i w ogóle to mogłoby się Japończykom yy, przez swoją skalę i to wiesz ten ogrom że każda bitwa jak to mówił, jak to mówił kiedyś yy, ten yy, o Jezu o, kto to mówił? Mm. Nie pamiętam, ale wiesz, że każda bitwa największa, każdy bohater największy i tak dalej, i tak dalej. Tą taką yy, mitologiczną psy, przesadę myślę, że spokojnie wiesz, spokojnie spokojnie, to, to dźwiga i może to wyglądać ciekawie. Po prostu. A to nie jest w nawiązaniu mówił? do tych animacji komputerowych. Czy Także jest? jestem ciekaw. Jak Więc, to a to nie jest mówił, mówił, że w niektórych książkach właśnie każda bitwa jest największa i, i, i bardziej. spektakularna, właśnie? Wiesz, to nie, nie wiem, ale wiesz co, chodzi, chodzi po prostu o sam klimat, nie? że wiadomo, że każda bitwa nie jest największa, ale żebyś czuł ten klimat, po prostu, żebyś, żebyś czuł ten rozmach, i anime robi to często. Nie zawsze dokładnie, ale oni lubią to takie, że każda potyczka, jaką bohater, każdy, każda przeszkoda, jaką bohater napotyka, to jest ta taka najbardziej picka, jaka, jaka wiesz, jaka może być w ogóle, dopóki nie napotka tej następnej, która jest jeszcze bardziej picka i tak dalej. No dobrze, lecimy, lecimy dalej, bo... a jeszcze tylko jedna uwaga, trochę mi wygląda ta kreska na tą samą dokładnie, więc tak jakby to samo studio pracowało nad nimi wszystkimi. Nie wiem, te takie ciężkie kreseczki, wszystko wygląda, wszystko wygląda na, jedną na jedno kopyto. Jedyne co to ci mogę powiedzieć, weź do góry. No. Inkwizycja, niżej. No. niżej. No. Inkwizycja, niżej. Inkwizycja, szej. Dobra, jakiś Space Wolf, kadet, czy coś jakiego, niżej. Yy, no i yy, no, Nie, nie, te, wieki, nie tylko ten War of Armageddon. Nie, wiesz, komisarz, kontra orkowie, czy coś takiego. to jedyne, co mu, co No Jarek, to, tam, to tak masz na, na, na, na pałę. No Jarek, tylko nie, nie wiadomo jak tam z drugą ręką. Czy jest wiesz, szczypiec, czy jeszcze nie. Ech, no powiem szczerze, że średnio to widzę. Średnio to widzę, ale, znaczy, z, ale z chęcią obejrzę gdzieś na YouTubie i tyle. Znaczy, w, wiesz co, wiesz co dla, dla, mnie, dla mnie problemem z Warhammerem jest taki, że. Oni kupczą straszliwie yy, kupczą straszliwie swoim IP na prawo i lewo i robią wszystko na pół gwizdka. Zamiast po prostu dać to IP dwóm, trzem firmom, które by zrobiły coś naprawdę tak zajbiście wiesz, na wysokim poziomie typu, wiesz, wybra wybrać jakieś dwa storyliney, typu jakby jeden, jeden jakby storyline z czterdziestki. No wiem, o co chodzi. Żeby dać komuś to, kto zrobi wie, dobrze wie, od wiesz, początku do końca, wiesz, do końca. Wiesz, o co mi chodzi. Żeby albo dać na przykład jakiemuś studiu anime storyline z Inkwizycji jakiś. Na zasadzie to ma być 10 odcinkowe anime wysoko, no, tak, no to by so jest... jeśli chodzi o animację, it, to myślę. im dać. I do CGI dać do jakiegoś studia, na przykład, nie wiem, y, Horus Heresy, też 10 odcinków w tym klimacie. Ze Dobra, Space pitu, Marinami. pitu, chińskie Ciebie. bajki, gdzie jest mój aktorski serial *Inquisitor* co dwa czy trzy lata temu zapowiedział. No, no właśnie, właśnie o tym, o tym mówimy, szwagier, nie? Że powinni po prostu dać, wiesz, nie, nie to, że rozdają wszystkim IP, jak leci, tylko Wy robicie to, wyrobicie to, wyrobicie to. Wyrobicie, wiesz, aktorski na Netflixie serial ma być zrobiony tak, w takim klimacie. Ta rasa ma być obcykana na przykład w tej animacji CGI, a ta rasa ma być obcykana w tej animacji, na przykład takiej tradycyjnej, japońskiej czy coś takiego. I zrobić wszystko na typie Stopes, a, a nie tak jak robią gry komputerowe, że masz. Raz na 10 czy na 5 lat masz dobry tytuł yy, pecetowy, a reszta to są kiblowe klikacze. I no, wiesz, IP się rozwadnia. No. Szkoda gadać, nie umiem tego sens. robić. Ale to też jest metoda, że rzucają skarpetami w ścianę która się przyklei, to o tą trzeba wyprać tak. No, bo... no tak, ale <laughs> wiesz co. Wiesz co mi, mi, wiesz co, mi się szwagier wydaje, że to jest tak, tak jak w latach 80. Marvel miał, nie? Że właśnie rzucali skarpetami. W, wiesz, kurwa w jakieś spider Spidermeny, gdzie.. kurs wie kto miał to zrobić. Nikt nie wiedział jak zrobić tego Spidermana i tak dalej. Po prostu jest potrzebna osoba z wizją, która to złapie za jajca i będzie po prostu mówiła, wy robicie to, wy robicie to, to ma być zrobione tak, to ma być zrobione tak, tak jak Favro i cała ta reszta, wiesz, y, y, y, tych typów, którzy, którzy Avengersów i, i powoli Star Warsy lepią, wiesz, lepią do góry, nie? Wiesz o co mi chodzi. Lećmy dalej, bo następny news jest czymś co mnie jara strasznie, a mianowicie mamy Hired Gun, Necromunda Hired Gun, czyli mamy duma w kopcu, w mieście kopcu. Gra, która ma szansę zrobić coś dobrego dla tego właśnie IP całego, bo jest to gra na silniku chyba, czy w ogóle na, w stylu zrobiona Space Hulka Deathwing, a to była spoko gierka jak ktoś lubi klimat, no i strzelanka, po prostu pierwszoosobowa strzelanka, która jest w świecie kopcu, w świecie nekromundy i tak, no moim zdaniem wygląda to całkiem nieźle, wizualnie przynajmniej wygląda nieźle, zobaczymy jak gameplayowy, jak scenariusz będzie napisany, ale jeśli zrobią... z jednej strony fajnie by było, gdyby była jakaś fabuła, żeby można było coś faktycznie zagrać, ale z drugiej strony Chciałbym też, żeby się nie silili na coś. Masz iść i rozwalić, to jest twoje następne zadanie, idź i rozwalaj. Od czasu do czasu jakieś inne zadanie zrobić, żeby to było po prostu, wiesz, wizualna, wizualna orgia dla oczu i dla uszu i dla ręki, która będzie strzelała i dla drugiej ręki, która trzyma mieszkę i to wszystko. I po prostu kupa zabawy w arkadowym stylu nawet bym to widział, powiem, powiem wam szczerze. I po prostu, żeby się dobrze bawić w tym, jakiś multi może do tego dorzucić i gra jest, wiecie, może nie jakimś AAA sukcesem, ale na pewno byłaby sukcesem, bo ludzie by w to się zagrywali. Bo świat Necromundy jest pięknym i bogatym światem, można naprawdę wiele tutaj zrobić, nie? A ze o to wygląda to całkiem picko. Na pewno jestem, wiesz, yy, czekam. Yy, I na pewno wiadomo, że gierka będzie szła w ślady Doom Eternal i będzie szła chyba trochę w ślady... Yy, Trzeci raz rebootowanego Shadow Warrior'a, gdzie też w trailerach dużo mechanik z duma było pokazanych. Shadow Warrior? Więc. Co wiesz co, ta ninja. Shadow Warrior'a oryginalnego? Nie nie wiem co o czym mówisz w ogóle, to jest ten Ninja? Tak? Że wiesz co, Sh Shadow, Warrior, Shadow Warrior to była taka gierka na silniku Duke'a Newkema 3D. Nie kojarzę zupełnie. Ale to jest taki, jakiś tam Ninja, jest, no tak? No z meczami coś tam, coś tam, co, tak? to Shadow Warrior była taka gierka. Jak no, Duke Newcomb. Kolej z mieczami biegaczy. Jak Duke, Nukem, dobra, Zigi, jak Duke Nukem parodiował wiesz, Schwarzeneggera i tak dalej, no. to Shadow Warrior parodiował te wszystkie firmy azjatyckie, kina No to akces, czyli wiesz, o tym wiesz, mówimy, dobra. i tak dalej. To później zrobili Udało się nasi, wyciągnąć. zresztą, chyba Polacy zrobili Rymek w 2005, czy coś później zrobili. Dwójkę, która była takim czymś luter shooter w stylu tych, o Jezus, coś tam, coś tam. I trójka właśnie była bardzo w stylu tego Duma Eternal. Wiesz, że łapiesz się jakimiś tam hakami czy Duma w ogóle, ee, ja, Duma i miał haki, tak wreszcie. dalej, i tak dalej. I właśnie jak wi widziałem ten, widziałem trailer Hired ha Gun, to mi się skojarzył z tym. Mhm. No, fajnie jest, bo, fajnie jest, bo mamy tutaj postacie, mamy na przykład tego, um, auto, nie Autobota, tylko jak się nazywał... Um, Boże, wyciął mi z głowy... Um, ambot. Ambot, nie Autobot. Mm -hmm. <laughs> z dzieciakami z Transformersy teraz oglądam i mi się przypomniało. Nie, um, ambota, który jest tym, tym mechanicznym, nie, mechaniczną wersją Ambula z tego Blackstone Fortress. No i... Fajnie, bo będzie można zobaczyć te gangi, które tutaj są, widzimy od loków. za ambotem chłodnie kominowe elektrowni Czarnoby. Nie, to jest EC1. I, <głos> I będziesz miał, będziesz miał EC4, Cyber Mastiffa swojego własnego. Gdzieś tak. tutaj musi być Hotel Alicja w takim razie, jeżeli mamy tam elektrocie. A to prze 2 to prze 2 na Politechniki. EC2, tak? tak. <głos> która nawiasem mówiąc jest burzona i sprzedana tak, w tak, tak, tak, tak, tak. I Hotel Alicja miał pięknie... Wytoszło... To są twoje okolice dzieciństwa, dobrze tak, kojarzysz? Tak, EC2 miał taki... Nie, two, hotel Alicja to... D d dla tych, którzy nie wiedzą, niech sobie wpiszą hotel Alicja Łódź. I zobaczycie taki piękny, piękny, fajny hotel odnowiony, z pięknym niebieskim piękny, niebem. powiedzmy, że architektura lat 90. Tak, ładnie teraz odnowiony. Tak? A później wejście sobie na Google Maps, zobaczcie dokładnie to samo zdjęcie. Jeśli będzie jeszcze stare zdjęcie, jest dokładnie taki sam komin tam z tyłu, za tym hotelem. Było na memach, czy jeszcze tak. na demotywatorach kiedyś, tak? kiedy były popularne, że hotel Alicja i jego kominy. Nie? <laughs> Mogę wpuścić naszego gitarzystę tu i on wam powie, że to nie jest komin. To jest nie. No, o to... kominowa. O, powiedziałem tak. przed chwilą, tak? tak. ale to wszyscy na to mówią komin, więc wiesz, nie będziemy się tutaj wiem. wiem ale jest w którego w ogóle masz mieć jako pomagiera. Jedna tutaj, rzecz, mogę coś powiedzieć? Spunie. Mogę coś powiedzieć. Nie rozumiem Poszesz. nie rozumiem, skąd jest ta. Y... Masturbacja faktem, że można y, głaskać psa i w tym, i w Falloutzie, i w jakichś wielu innych grach. Jezus, możesz pogłaskać psa. Zrobili jeden skrypt, że możesz pogłaskać, w metro możesz pogłaskać psa y, którymś. No jest mem, jest mem dog, tak, jest Jezus. good boy pisane ułyska. przez na końcu. No Ale jest to, to tak Ale dla o, to bawi z umersu. Nie próbuj tego ogarnąć umysłem. To bawi z umersu. To nie jest dla ciebie. To jest dla tak, mnie. może tak. Obrzydliwe to jest dla mnie. Dobra, nieważne, gra zapowiada się ułyska? fajnie. Nie no, to jaranie się tym, jaranie się tym, że o Jezus Maria, gra jest chujowa, bo nie mogę, nie jest pies, ale nie mogę go pogłaskać, albo jest gra zajebista, bo jest pies i mogę go pogłaskać, no, A cała reszta? To fuck w ogóle, nie? Ludzie się jarają takimi pierdołami, że mogliby zrobić grę, która wygląda jak ma Minecraft, ma mechanikę, nie wiem, CSA 1.3, ale możesz pogłaskać psa, więc AAA title, nie? W ogóle. Pff, kretyński, amerykański rynek. Dobra, do wracamy do Simsów 3, Simsów 3. I będzie Tam można pogłaskać. No w pewnym gra zapowiada się grud, fajnie. Grud, ja czekam. Grunt, żeby, żeby Simpson można było zrobić Power Armor. Pa, power Armor. Kolejnym newsem jest Mortal Rems Magazine, czyli taki magazyn tak jak było 40, jak się nazywał ten do 40, co wychodził periodyk taki, Conquest. że. Conquest. Tylko, że od Simpson. A teraz będzie zresztą nowy: Warhammer, Imperium i tam będą trochę bardziej zróżnicowane, bo nie tylko Space Marinesie, ale i Mechanikum. Mhm. Sisterki chyba, o ile się nie mylę, terenów trochę i chyba tyle. W każdym razie wchodzi do Francji i możemy pozazdrościć, bo do nas nie wejdzie moim zdaniem nigdy. bym miał wejść, to już by wszedł. Ech, pewnie tak, zabidni jesteśmy. Natomiast wychodzi Mortal Rames do AOS-a, taki będzie pierwszy numer, gdzie mamy sporo modeli, jakby nie było jak na pierwszy numer, więc pewnie ten pierwszy numer będzie wyprzedany 50 tysięcy razy. No, ale jest. I to jest to, co... No u... co... Ogólnie, ogólnie się opłacają. Czy, u... czy bierzesz prenumeratę, czy bierzesz pojedyncze numery, po prostu są dobrym dealem, jeśli chodzi o relację kasy do tego, co dostajesz. Una, u nas deal. bym się spodziewał takiej kiedyś, da jego rzucało, czyli taki sam magazyn, mm -hmm. ale zamiast trzech modeli plus tam chyba pięciu czy sześciu duszków powinien być jeden. Max. Znaczy kiedyś jedyne z takich rzeczy, które kojarzę, to wychodził magazyn Władca Pierścieni i dostawaliśmy dokładnie to samo co Zachód, dokładnie nie. nawet przetłumaczone na polski, tak? tylko że to było 20 lat temu. Szkoda, hmm. szkoda, bo mi się wydaje, że jest u nas popyt na to i ludzie, słuchajcie, gdyby nie to, że... Znaczy, jak GW widzi popyt w Polsce? GW widzi popyt w Polsce w ten sposób, że jest jeden sklep GW na cały kraj i do niedawna nie było tłumaczonych książek na polski przez ileś lat. Więc nie dziwi mnie, że z tym magazynem też do nas nie wjeżdżają, bo pewnie Możliwe, że jeszcze, że inwestycja by im się nie opłaciła. Możliwe, tak. że dzięki Kopernikusowi, że tak aktywnie tłumaczą książki, na jakikolwiek poziomie by ich nie tłumaczyli, um... Będzie to, wiesz, sprzedaż tych książek jakoś udowodni im, że jednak jest popyt na to, natomiast może. zobaczą, że na przykład to się w Niemczech, we Francji sprzedaje, bo Polacy się organizują i kupują to z zachodu i przysłają to do Polski, więc tam zwiększają sobie wie, zakupy. Wiesz co? No, wątpię, wątpię, żeby oni to mieli na papierze w danej, stary, to jest to, że się sprzedało we Francji, to wiesz oni co? nie wiedzą, gdzie to poszło dalej. Mnie, mnie, mnie, to też, wie, wiecie co, wiecie co? mnie Chodzi mi o to, że właśnie nie zobaczą tego, bo Polacy, wiesz, nie zobaczą tego zapotrzebowania, bo Polacy po prostu stwierdzili, dobra, i tak nas olewacie, więc my się zorganizujemy i my zorganizujemy wysyłkę, wiesz, w cudzysłowie prenumeratę od kolegi, który mieszka w UK, we Francji, w Niemczech i on to nam będzie wysyłał, on to będzie nam ogarniał i oni właśnie tego nie zobaczą, ale może dzięki Kopernikusowi zobaczą, że jest jakiś ruch i może puszczą kilka numerów, jakąś krótką serię, może krótszą serię, niż to, co tutaj robią, no ale nie wiem. Liczę trochę a na to, bo... Kopernikusa, hmm. A propos Kopernikusa w Tronce, to czego w sumie zapomniałem powiedzieć w warsztatach, ale jestem już na bieżąco z herezją. Wszystko, co mi brakowało z herezji mam dokompletowane. Już wyjechało ponad jedną półkę w regale, więc trzeba będzie chyba półeczkę dostawić. Jako. Wiecie co, to mnie właśnie zastanawia i interesuje w jakiś sposób, bo jeszcze jak pracowałem w prywatnej szkole języka angielskiego, to miałem na przykład uczniów, którzy hobby, jeśli chodzi o modele i w ogóle tą część, część artystyczną, nazwijmy to, nie ruszyli, ale byli mega wkręceni właśnie w, w, w herezję albo w książki warhammerowe. Zresztą nawet dla mnie to hobby po części zaczęło się głównie przez książki. Więc też jestem ciekawy tego, co Ziggy mówił. Czy, czy po prostu książki podyktują to, że GW jakby większą ekspansję u nas w kraju zrobi? No zobaczymy. Ja liczę na to, że. Ta, liczyłem... Chciałbym, ale. No wiecie, wiecie jak, wie, wiecie jak jest. Kto, tak, inaczej... sobie tak że no świetnie sobie radzimy z FLGS-ami, tak bym powiedział. Tak, to, to, to na pewno. Dobrze, y, mamy Sunday Preview, The Lords of Comora i tutaj mamy nowy boks, który wychodzi, Piety and Pain, boks, który jest już właściwie nieosiągalny w tym momencie. Bo limity ilości boksów na sklepy były po 20 sztuk, chyba, więc wyprzedały się w tempie natychmiastowym. drukari Okładkę, i... może, okładkę możecie spokojnie znaleźć na Pornhubie w, w dziale Bondage. Okładkę czy Jak nie? się tłumaczy na język polski? Forced scarcity. Wymuszony Rzadkość, Tak, wymuszony, wymuszony popyt chyba, nie? Znaczy, no nie no, popyt to jest demand, ale wy, wy, wymuszony tak, tak, niezobór. Braki. Specjalna, specjalna technika jakby sprzedaży, tak że specjalnie robimy czegoś za mało. Żeby wiedzieć, żeby nie żeby nie do, do, pokytu, że nie zrobić to dużo. Mamy praktycznie gwarancję, że wszystko się sprzeda. Tak? Mm -hmm. To już nie pierwszy już... raz. I to nie pierwszy raz to robią. I później płaczą ludzie, bo skalperzy biorą za te boksy absurdalne ceny. Na szczęście te boksy raczej się nie będą tak sprzedawać, po prostu będą się sprzedawać na części, bo nie ma tutaj nic y, niezwykłego. A czy była może, wiecie, jakaś zapowiedź, tak jak w przypadku Indomitusa, że będą do dodrugowywać? Tak, tak. To podelka, będzie normalnie w ofercie. To, na, tak? Chodzi o to, że na początek mało rzucili. Czasem bardzo mało rzucili na sklep. No, to do, dobre i to, że będzie do dróg. No tak, tylko że wiesz, te boksy już teraz jadą. <coughs> kilka tygodni, a nie wiadomo, kiedy będą, kiedy będą wiesz, kolejne. Co, pytanie jest, czy rzeczywiście tak będzie. Wkład kiedyś było z. Y boksem to szóstej, siódmej edycji, gdzie niektórych jednostek poza tym boksem nie byłeś w stanie szóstej, dostać. Szóste no, chyba było. Były tylko kultystów chaosu, kultystów chaosu i na przykład obliteratorów nie jesteś w stanie do tej pory dostać jako osobny box. Wydaje mi się więc, że tak nie będzie, bo już od paru lat GW ma taką taktykę, że wypuszcza pudło w tym stylu, czy tak jak kiedyś był Shadow Spear, czy cokolwiek i mija ileś miesięcy, to pudełko wychodzi ze sprzedaży i wszystkie komponenty są dostępne osobno, ileś razy drożej. Tak oblidy, samo było z BitRoyalet tak samo było z, Battle, z Bernikow Prospero. Wszystko, obli, co było w tych oblidy, pudełkach, oblidy, możesz oblidy, dostać nadal, natomiast dobra. dużo drożej. Tak? Oblity jesteś w stanie kupić? Oczywiście, FEMO, metale albo zwierzwice. Poczekaj, czy poczekaj, mówimy o tych obliteratorach, które były w szadł spirze? Tych, nie? Tak, w pudełku Start Collecting Hale Space Marines. Cały pudełko tak, start collecting ja Hale Space o, Marines to o, o, jest no, chaosowa. No nie, osobno nie. No właśnie, ten... No tak, ale mówisz, nic, ale mówisz o modelu z 2012 roku, kurczę, no wiesz, no to, to jest. Nie, nie, nie, nie, nie, nie mieszajmy. Nie, nie, nie. Shadow Spear nie był w 2012. A, 12, sorry, Dark Vengeance było w 2012 i sorry. z Dark Vengeance chodziło o kultystów. Tak, tak, mi się pomyliło, ale kultystów już możesz kupić. A mi się pomyliło, przepraszam, bo m, tak, mi się pomyliło. No w każdym razie ich polityka się zmieniła i tak jak, tak jak szwagier mówi, wszystkie modele nawet w tym momencie będziesz mógł już kupić, już będziesz mógł kupić Królomancera i Flight Onesów. A box ma już jest. Tak samo ta Lit no. za pół roku czy rok też będzie, tylko po prostu za stówę, tak? No, jako dokładnie. blister. Dokładnie. W koledzie box wychodzi, kodeks wychodzi kodeks jest oczywiście w, znowu, tak jak powiedziałeś, forced scarcity, wymuszonej takich niedoborze. E, i, I nie dochodzi do flgs ów przynajmniej do Krespina nie doszły wszystkie, e, bo były w pięciu dostawach. Razem wyjdzie też oczywiście combat patrol, czyli boksik ja teraz na Midwinter Mini zrobił w ogóle, robi bardzo fajną rzecz, że robi combat patrol na combat patrol, takie fajne y, battle Porty. na małym stole, określony zestaw zasad, bardzo mi się podoba to i zastanawiam się czy czegoś takiego u siebie na kanale nie wprowadzić wiesz. Po prostu małe gierki pokazujące, co możesz zrobić, i jak gra dany boks. I sądzę, że to jest całkiem fajna opcja. Szczególnie że... Pomalujesz te wszystkie Combat Patrole? Nie, nie, nie o to chodzi. chodzi. Chodzi o to, że mam ludzi, którzy mają Combat patrole, a jeżeli nawet ich nie kupili, to mają modele, z których mogą złożyć to, co jest Combat Patrolu, na aktualnym, tak? Niekoniecznie te same modele. I można coś takiego zagrać. I to są fajne, małe gry, można jakieś głupie wiesz, no challenge też między innymi powymyślać w tym wszystkim, i tak dalej. No, jakaś taka ciekawostka. No, okay. Kostki karty standard. No i e, oni się też pojawiają w, w chyba Warzone Karadon. W, w Book of Rust, to jest jeszcze limitowana edycja tego, tego tej książki. I książeczka kolejna wychodzi Crusade. Tak jak widzisz znowu kolejna rzecz, która sugeruje, że to jest tylko do Misje do narratywa, tak? Związane z Warzone Karadon, tak? Ja tylko okay. dodam, że jeśli chodzi o drukarii, bardzo ładna okładka. Naprawdę super, super art. Tak jakby wracają trochę do takiej mroczniejszej stylistyki chyba, nie? Tak, to mówiliśmy jeden albo dwa odcinki wstecz, także zdecydowanie mm -hmm. na plus. No Reptilianie dodaje Kazma. Czekają nam w kolejce na pomalowanie u mnie. Bandai. Dochodzi nam no. czwarty. Mm. Będziemy mieli White Scara do naszego Ultramarina, Imperial Fista i Salamandra, bo to Salamander jest, nie? Dobrze widzę. Tak. Tak. No i co? Jak Wy się na to zapatrujecie? Jako... Dokładnie to co można się było spodziewać, ani trochę więcej, ani trochę mniej. Zbroje primarisów znudziły mi się, szczerze mówiąc. To super. I modem, przyjaciół... no jeszcze jakby były troszkę upiększone jakby motywami danego Legionu, tak, jeżeli bym miał jakieś futro, jakąś końską kitę na głowie, cokolwiek, mongolskie runy, okej, okay. ale to jest po prostu zwykły, najzwyklejszy primaris z innymi kolorkami. Niż Inną bronią tylko, nie? A dla mnie standard. Chciałem pracować dla Blizzarda, ale zatrudnimy Games Workshop. Mam bardzo, kurwa, strasznie jestem obrażony na ten temat, więc robię w wersji Warhammerowej. No. Ale wiesz, że Jess Goodwin zrobił primarisów? No ja wiem, no ale widocznie bardzo dużo grał w sercach. <grym> Okej, <Okay. grym> lecimy dalej. <grym> Warhammer PV online. I tutaj mamy gdzie więcej? Do omówienia. Będzie więcej, bo to mam Soul Blade Grave Lords, nowa armia. Od razu na ekranie mamy model, który na pewno kupię, czyli pana White Kinga na szkieletowym koniu. On jest gdzieś dalej, tak? Na pewno, to zaraz sobie do niego dojdziemy. Chyba też jeszcze będzie. A mamy Blad Night? Blad wreszcie nie będziemy płacili tam nie wiem, 150 zł za trzy żywiczne modele. O ile się założysz? O ile się założysz, się będzie będziesz płacił 150 zł za pięć. Tak, tak, że będziesz płacił 150 zł za pięć. Jest 5 w plastiku, no to powiedzmy, jest to jakaś tak? po, możliwość. Pomijając, pomijając oczywiście skarpień cenowy, bardzo ładny update. Jeżeli kiedykolwiek bym się w Cygmara wcinał, to myślę, że, myślę, że to by były te modele, które bym brał. Piękny ten sztandar jest i w ogóle, nie, super modele, śliczne są. Cała linia to... tych wampirów, która na razie ta... została pokazana i Banda Wydrę. do Dyer Kasma i... Bo czy są z Kasma, nie? To są Ci są z coś... City. Z e, przepraszam, przepraszam. E, City. O, to, to, o to miałem na tak. Ale też, na no, no, jak widać, to będą to on... jako oddzielny box. To, no, to, tak. to są też zombiaki z Care Tak, rozszerzenie zombiaków. Na szczęście tutaj nie wszyscy mają o, nagrobek dobra. na plecach, dobra. co jest pewnym plusem. Mhm. Ale kupowanie Care City y, wspomoże nam y, tą bandę. Pewną? Nie to perki. Nie to perki. Ta, Felbacy też wyglądają. Znowu bardzo fajna mroczna okładka. Morowo. Zombiaki, szkielety, szczury, bardzo fajnie, nie cukierkowo. Właśnie ludzie wnioskują, że będą nowe modele po pierwsze Dire Wolfów. Czyli to, co obok nogi mm. tego pana wampira mm. stoi. No bo obecny Dire Wolf, jak sobie wejdziecie, no to naprawdę można poczuć czasy, jak właśnieński był prezydentem. Co, stoją, też... stoją na rąbane. Tak. Chodziło mi bardziej o wiek. I też w lewo od tego głównego pana na okładce jest ktoś, kto leci na smoku, więc też jest podejrzenie, że to też będzie nowy model. Karl Franz na frakcji. nowym Wargajsie, czy tam jak to się nazywa? Franz to nie, ale, ale pewnie jakiś tam von Karstein. Von Karstein, o no to mi chodziło. Czy von Karsteinowie nie wyginęli przypadkiem? Oni już nie są istniejący ja na ja, ja Ja totalnie nie, nie znam na... Stary. Wie, na wiem ja na pewno, że wszystkie bardzo. modele, które w fantaziaku były tam Konrad von Karstein, jakaś tam kobitka von Karstein i tak dalej, to na, na teraz ja, na, są na stronie GW jako generikowe tam. Na Vampire pewno, Lord, na, Vampire coś tam, tak? Na pewno na pewno Łysy Van Karstein, czyli... nie pamiętam jak on się nazywał. Ale on był, wiesz co, on był pomagierem Nagasha. On na pewno był do końca, no podstatnie okay. imienno. Tylko nie powiem, jak on się nazywał. Historia czterdziestki szwagier powinna się nauczyć, że zaraz przy takich karsteinach pojawi się jakaś niejedno e, płaszczyznowa elfka i odrodzi go i przejdzie Rubikon i będzie jakimś nowym karsteinem. Yes. Rubicon Vampiris. Rubicon Vampiris. No. <laughs> I będą nowe Karsteiny. Ale pamiętaj, 60% przechodzących ginie. Nieważne, ich jest, ich jest dużo. <laughs> tak, tak, tak, tak. I giną tylko ci, którzy nie mają imienia. To wideo, może, no nie będziemy odpalać wideo, ale z tego, co słyszałem, spekulacje ludzi, to to jest nowy główny zły, który będzie nowym głównym złym w Age of Sigmar 3.0 bo według wszelkich prawidłowości możemy się spodziewać trzeciej edycji Sigmara w tym roku, chyba, że COVID ją opóźnił, znaczy, ale o nie. trzeci General's Handbook, tak? No, nie no, trzecią edycję Sigmara. Okej. Okay. No Pamiętam, go... że była pierwsza edycja, jak wjechał Sigmar, to był boks startowy, gdzie głównymi złymi byli korniści. Znaczy chodzi o starter. box o kartą tak? Starter i edycję rulesów. Okay. Wydaje mi się, że oni edycję zmieniają... Obecnie masz drugą, drugą edycję. Sigma Trzecią nawet byś powiedział, bo oni to wszystko zmieniają przez General Handbook. To, to jest, to aktualizują edycję. Nie, stary, to jest... 40 też, nowy chapter approved, nie robić nowej edycji, tak? Okej. Okay. To, to, to w taki sposób nie działa, no okay. Więc to będzie, tak, mieliśmy Kornistów i Stormcastów. W drugiej edycji mieliśmy Huntów i Stormcastów. W trzeciej edycji prawdopodobnie będzie Destruction bliżej nieokreślone i strąkaści. Natomiast co dokładnie z tego Destruction? No obecnie to jest chyba najbiedniejsza, najbiedniejszy Grand Alliance, jaki jest w ogóle mm -hmm. w swoim bo ma najmniej modeli, najmniejszy wybór, najmniej frakcji. Tu jest podejrzenie, że ten facet, ten Centaur, którego mm -hmm. widać, który jest postacią wypowiadającą się w tym filmiku, to jest jakiś Bóg Destruction, nie pamiętam jego godności. No Jak? Może jakaś wersja Oriona? Z... Nie, nie, nie, jakoś inaczej, chyba na literę B, jeżeli dobrze pamiętam. W każdym razie, że będzie to taki nowy centerpiece, nowy główny zły dla Destruction, tak? Tak jak, nie wiem, mamy Nagasza dla śmierci, mamy no, kilka różnych dla Orderu, bo tam, nie wiem, Alariel, tak, Mor Morati i tak dalej. No i dla Chaosu też jest, powiedzmy, Archaon, Belakor, takie duże modele. No to dla Destruction właśnie podobnej rangi będzie ten nowy koleś. I pewnie to będzie tak, jak na przykład szefu Osajark Bone Reaperów, czyli ten Centaur z jakąś obstawą na jednej podstawce. I to będzie nowy, nowy główny zły. No i jakaś taka nowa, nowa powiedzmy, dioramka. frakcja. Słucham? Mini Dioramka. Tak, coś w stylu dioram Dioramki. No i że, że ogólnie ten facet jest jakby duchem góry, a ta góra, o której mówi, bo mówi w tym filmiku, że czas zejść z The Mountain, no to ta góra to jest Beastgrave po prostu i że to, że wszystkie frakcje grzebały w Beastgrave, to po prostu go obudziły. On się obudził, zobaczył, że Distraction jest w stanie opłakanym, wszystkie te, nie wiem, Ogor, Mothripes, Orkowie są podzieleni, nie ma jednego przywódcy, który by ich poprowadził do zwycięstwa, więc to będzie on. Taka jest jakby hipoteza w tym momencie, jeśli chodzi o dalsze losy Sigmar'a. Hmm. Ciekawe, ciekawe. No dobra, leźmy dalej. Zobaczmy co mamy w Dyer Kazmie. Mamy, mamy Bandę Bone Reaperów do Dyer Kazma. Kolejna, która mi się podoba. Ten koleś jest większy niż Wam się wydaje, bo to jest 40 mm podstawka prawdopodobnie, więc jest bardzo wysoki. zwłaszcza wasza w porównaniu do reszty bandy, która jest na dwudziestkach piątka. No to tak, to musi być wysoki, to. to, to. Nie wiem, tam, wiesz co, cała frakcja, mnie jakoś. Nie, mi, mi też się oni nie podobają? Znaczy, on... to generalnie to, to są kościści strąkaści. To jest odpowiedź na gasza nawet w lafie na stormcastów, no Że jeżeli Sigmar sobie może z Sigmary tu robić, to ja zrobię z kości. Tak, czyli znaczy on mi się to to podoba jako model. Dosyć... Natomiast. Dosyć kroni, no. Tak. Overlord, no. Natomiast nie podoba mi się stylistyka tych, tych, tych, tych kościaków w, w ogóle. No, dla mnie jest, znaczy nie, nie to, że mi się nie podoba jakoś, ale tak totalnie mi, wiesz co, to, totalnie mi nic nie robi. Znaczy nie, nie pociąga mnie to na tyle, żebym chciał wejść we frakcję Sigmarową, natomiast jako banda do Dyer Kazma są spoko. Bardzo mnie cieszy, że malowanie będzie mega szybkie, bo tu jest Mało metalicznych rzeczy, raczej kolory niemetaliczne, no, kontrast, a kontrast, tego, kontrast, tego mam kontrast. Czyli Keleton Horde, Akelian Green, yy, ten drugi. Fleszter jest red. Ten, nie wiem nazwy. To, to nie, to Gor Grant Affair, Am. To Gor Grant Affair? Apotekary White na tarczy. Black Templar na rękojeść tej broni. No i jedyne co metaliczne to praktycznie na broni element. To będzie bardzo szybkie malowanie. I kropeczki. Pik, pik, pik, pik, pik, pik, No, kropeczki potem tak. Git. dalej na Kromanda, House of Fate and Fire. Mamy Kaudorów, którzy płoną. Ordo Juris. Co? Nie no. Oj, przepraszam, znowu polityczny żarto, czwagra, uradziłem czyjeś w życia. O Jezu, nie się to bezdomny, ci też żarczy nie są. <grym> Mamy A kołdorów, którzy mają House of Fate, czyli bardzo religijny zakon, odłam zakonu. No i koksowniki dla wszystkich. Koksowniki dla wszystkich. Bardzo fajne modele, bardzo stare klimaciarskie modele i bardzo fajnie spomalowane te żółto-czarne pasy. Na. Koksowniki. Ja się doczepię jednej rzeczy. No. Wszyscy mają y, fryzury jak z chińskich bajek, w sensie ci, u których widać fryzurę a u, resztą, a u to się są, palą nie... no czekaj to... aha no zobaczcie, to, co tu się dzieje w ogóle nie, o co chodzi, nawet, nie, nie, nawet szwagier, nie, szwagier, szwagier, jak się nazywa, szwagier, Blood, szwagier. Close. Blood Close, Blood ze Space Wolfów mają lepsze fryzury niż ci koleś właśnie, właśnie szwagier miałem ci mówić, że to nie są chińskie fryzury k klasyczne co on ma fryzury? kurwa frytki za nas głosów, co to jest no nie, Po no... prostu, ten, dużo żelu. Najbardziej mi się podoba piła łańcuchowa z miotaczem ognia, tak dla pewności, żeby się upewnić, że jak Cię przetnę to jeszcze Cię przesmażę. To Cię przesmażę, to jest w ogóle... Bardzo humanitarnie, bo od razu kauteryzuje rany, tak, nie będzie po tak, może Cię przeciąć i będę patrzył jak siedzisz w dwóch kawałkach. Nie, chaj... wiesz co, to wiesz to, to jest właśnie to, co lubię w Warhammerze, taki... Bez sens. I, i Tak, to taki, wiesz... Rule of Cool, ale taki przeciągnięty do przesady i... To nie ma sensu, ale podoba mi się. <laughs> tak, tak, właśnie to jest... Autoka... To jest so... Shotgun z podwieszonym... Shotgun to zmytaczem So dumb, but so cool. Tutaj też, to nie jest Shotgun, to już jest Autogan, Autogun. To... Tak, ale, ale myślę, że tam ciężko, wiesz, ciężko, po prostu żel, żel na włosy idziesz, fajnie. No to i nowy okay. starter set, kaudor i eszerki jeśli dobrze krukerze, okay. tak? Nie, wącaży jeszerki szaszam. On jest mniejszy? Jest mniejszy, jest mniej terenów, ale masz matę i masz starter dobry tych terenów. Te ścianki strasznie mnie kuszą. Jak będą gdzieś tam w Rosznym Raju, czy gdzieś do kupienia wypraski z tymi ściankami, to chyba sobie do Zone Mortalizm. wezmę. Jest... Nie, kupuj no sobie są, taki one ścianek. One nazwane z Zone Naw Nawet się chyba tak, tak nazywają. Tak, nazywają proszę. się dokładnie, są dokładnie w tych samych rozmiarach, co te Forgeworldowe. Natomiast y, szwagier po prostu idź sobie na stronkę, gdzie drukują kolesie i Cię wydrukują takie te, te. także. Znaczy, słuchaj, prawie identyczne są na Thingiverse nawet. No właśnie tak? mówią. Może Thingiverse tam mniej mnie, mnie detali chyba mają, ale... Tylko, że nie będzie, że ktoś ci wydrukuje. Jest taka opcja. Jest takie. No i jest nowy podręcznik. Teraz pytanie, czy to jest nowy podręcznik zaktualizowany, czy jest nadal stary. Tego nikt na razie nie wiem, bo nikt tej książki nie trzymał w rękach jeszcze. No i co mamy? Dwa gangi, a Delak nie wansarzy. Przepraszam, to ja po prostu się spojrzałem tutaj. Tu wyglądali mi jak wansarzy, nie wiem czemu. Ale to faktycznie jest delak, teraz jak patrzę. No ja też nie wiem dlaczego. Barykady, kostki, wszystkie wszystko... Sendaty. Barykady to są na pewno istniejące wypraski, bo są dokładnie tak. takie same jak były. A te do... ścianki też dokładnie. były w tym dużym pudle? Czy w, w tym dużym pudle poprzednim były, jeszcze były tereny do tego. Było kilka takich, nie wiem, czyli mhm. aż tyle, ale było ich trochę. Okay. No i reszta tak jak była. Co tutaj mamy? Glory to the young inside. co to jest? Jaka to jest chyba nowy ten. To... To Titanicusa mi się wydaje. Nie, Titanicus. Mhm. Super wygląda. Bardzo mi się K ten model podoba. no fajny fajny model, ładny. Myślę, że i do 40, i do 30 spokojnie. Tariw Alfa do 30 mógłby robić tego tak Kodeks dalej. adeptus mechanicus. Fajny art na okurację. Tak, też bardzo dobry. Do ten kol y jest, nie? Nie. Nie, raczej, raczej Nie. jakiś generikowy tech priest. Nie, jakiś y, właśnie tak jak szwagier mówi. Jakiś bardziej generikowy, po prostu generał z Hitary. A jest, właśnie zobaczyłem to, co tutaj jest. Predator z histerek. Castigator. Super, super. Wygląda fenomenalnie dla mnie. Fajny jest, no. Serio? Nawet ta taka bardziej potężna wieżyczka, troszkę bardziej czołgowo tak. wygląda niż w zwykłym Predatorze. Tak, wiesz co, jeżeli tak by pojazdy primarisowe wyglądały to by było na tak, nie na to gówno co zrobili wiesz obsadzone jak orkowe wiesz wyrzutniami rakiet i tak dalej wiesz co jest dużo tych kościelnych nazwijmy to mm, kościelnej tej ikoniki nie, ale nie. po prostu jeśli chodzi o ilość działek i, i takich rzeczy jest oszczędnie i wygląda naprawdę super. Naprawdę super, jeżeli tak by wyglądały upgrade'owane, wiesz, zupdate'owane pojazdy dla Space Marinów, tylko oczywiście w klimacie nie, nie tym, nie systerkowym, tylko w klimacie właśnie Marines'owym to byłem zachwycony. A no co on tam ma? Jedno główne działko, które można zamienić na dwa autokanony? Tak to wygląda przynajmniej. No, nigdy no nie i nie o to chodzi. Nigdy no, nie byście właśnie, ma... właśnie o to chodzi, że nie ma, nie ma wyrzutni czegoś tam, na każdym milimetrze kwadratnym pancerza, tak jak mają repulsory i tak dalej, że nie możesz wejść na, na, na czołg, żeby nie urwać jakiejś lufy, czegoś. Dwa heavy boltery po każdej stronie i heavy bolter Ocona z przodu. I pintle mounted i jeszcze hull mounted z Tak, tu, tu ma storm bolter jeszcze. No czyli pięć no. broni ma, nie? Raz, znaczy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No pięć broni. Elegancko. Więc naprawdę z... różni się tym, że Predator nie ma niczego hull mounted z przodu. No, no, chyba tak. I pewnie, co? Jest, wiesz co? I pewnie jest dużo większy, znając, te, znając nowe, nowe wytyczne GW. A ja podejrzewam, że istniejące elementy rajnosa użyli. To jest to tak, na, sto, na, 100%, na 100%. Tak, 100%, tak bym Na 100%. Nie ma nie innej opcji. Po prostu wypraskę dorzucili, wszystkie elementy, które trzeba hmm. dokleić. Ciekawe, błoga, błoga i gąsienice są podejrzewam. Te same boki kadłuba są inne, na kadłuba no jest, jest fakt, to, Wiesz co, mi się wydaje, że to bardziej będzie ten Stoker, co był, bo on miał takie dodatkowe panele tutaj. Może, może, nie? możliwe, tak. On miał takie, wiesz, te, te nóżki tam się przyklejało i tak dalej. I... Hunter i Stoker, to były hmm. te, co w 2013 tak, tak. wyszły. Prędzej na bazie tego, czyli na, czyli na bazie jakiegoś odświeżonego trochę Rajnosa, a nie, a nie Rajnosa Rajnosa. No dobra, lećmy dalej. Mamy Beast Snagas, czy Snagas po prostu. I to są nowe orki do 40. nowe motocykle w cudzysłowie. Czw Czworonożnych czworo squigów squig Na tak? razie mamy tylko jeden model pokazany z tego, co ja wiem. I fajnie to wygląda. Na początku trochę się obawiałem, myślałem, że to jakieś do fantaziaka, do os wychodzą. No ale widziałem później te karabinki. Nie to będziemy... mają spluwy, nie? Tak. Natomiast są to Snakebite'i. Nie jest to, nie wiem, czy gdzieś to jest, to jest wspomniane, ale jest to tutaj nowa Aniberasa. Beast to -a. jest wspomniane, tak. Nie... nie widziałem tutaj, żeby coś było z Snakebite. Filmików sobie. A, okej, okay, dobra. W każdym razie podoba mi się to, co tutaj widzę. Fajnie, bo jest jakieś urozmaicenie. Tylko pytanie, czy jak widzę kodeks, to to będzie jeden oddział, czy dwa, trzy oddziały, czy będzie jakiś cały range wydany. Bo fajnie by było, gdyby jednak wydali nowych boysów. Fajnie by było, gdyby to były motorki nowych, tych nowych boysów. I jeśli by nowi boysi wyglądali tak jak on. Bo to nie wygląda na jakiegoś nowa, tylko na jakiegoś zwykła miarę byłoby fajnie, powiem szczerze. Olką by się przydało. Strzelam, wiesz co, strzałam, że wypuszczam unit pięcioosobowy w dwóch różnych wariantach, pewnie bardziej taki unit close combatowy i drugi unit taki bardziej shooty. Wypuszczam pewnie jednego bohatera w dwóch, trzech opcjach na, na wiesz, na, na squigu. I combat patrol. Też z różnymi tam tamtym, wiesz, z różnymi opcjami mhm. czy tam broni, czy, mhm, czy setupu mh. jakiegoś. Mhm. Yy, jako Snake snakebite'ów i podejrzewam, że po tych wszystkich, wiesz, rewolucjach, które dawali dorków, powoli, powolutku zaczną wydawać też, nie wiem, może, może dadzą motory jako alternatywę, no, zawsze, tylko... zawsze do kodeksu dają teraz Combat Patrol, mm. więc teraz y, pytanie, czy wejrzecznie mm -hmm. to będzie... Te, te... Nie boją się używać istniejących wyprasek do tego Combat Patrolu, tak? Nie boją się. Wiesz, no, boże, Zygi, strzelam, że zrobią tak, wypuszczą ten nowy unit, dadzą go jako osobny unit do kupienia i dadzą go do Combat Patrolu, że to będzie nowy unit, plus, yy, wiesz, yy, Flash gici czy coś takiego, plus jakiś jeszcze super stary unit, typu, typu boysi żeby Boysie tak, z Blackreach'a, pop... bo nie op... zostały wypracone. Tak, wiesz co, Plu... wiesz, żeby to wyglądało na zasadzie takiej, że popchną trochę nowych modeli, Ale popchną trochę tych takich Nowych, starych modeli i popchną trochę tych starych, starych modeli. Żeby po prostu się wyszły z Szkoda. Edycja limitowana za podwójną cenę, bo no się dorzucają metalową dewkoptę. No, na przykład. 100 zł. Dobra, lecimy dalej. 100 złotych, lećmy dalej. Sunday preview, Call of the Wind, tutaj szwagier możesz pogadać trochę, bo to już Twoje. Telefon wiatru. telefon wiatru, tak. Ja, wiesz, no podobają mi, to się znaczy bardzo, bardzo jakby nierówny jest ten range luminetów dla mnie, bo są modele, które mi się bardzo podobają i są modele, które mi się średnio podobają i bym przekonwertował tak, żeby mi się podobały, przykładowo ten deklis, a są mm -hmm. modele, które po prostu nie ciągną mnie w ogóle. To znaczy są ładne i kolorystyka mi się podoba tego proponowanego malowania, ale raczej bym ich nie kupił. Skończy się pewnie tak, że kupię tych pięciu, jeźdźców, to się nazywają Vanari Dawn Riders chyba. Oni nie wyszli w tej fali, tylko w tej poprzedniej fali w zeszłym roku jeżdżą na normalnych koniach, a nie na kangurach. Chociaż łucznicy na kangurach mi się podobają, prepozorom. Ale myślę, żeby tych zwykłych jeźdźców kupić, bo z tych pięciu ludków można złożyć prawie 1000 punktów do Warcry, a co mi zabraknie do 1000, to mogę uzupełnić któryś z modeli z tej bandy z podstawki Direcasm atrakcja do Warcry'a zawsze spoko. Rulsy są w White Dwarfie. Niektórym. Nie no, jedyne czego nie można mówić tej armii na pewno to spójności estetycznej. Wygląda to wszystko... Mają swoją stylistykę, tak, tak. Ma, mają swoją kolorystykę. Bardzo wyraźną tak. kolorystykę, stylistykę i bardzo fajnie to wygląda razem. K czy to się podoba komuś, czy nie? To wszystko jest Tego kwestia gustu, nie? Ko kolesia z Bolt Throwerem, czy jakkolwiek się nazywa ta nowa maszyna. Wiesz co, yy, ujęcie której to jest zrobione, wygląda jakby tą strzałę miał tak... W ustach, nie? Jak tak, muchawy bo... w aknie nie? Tak, to na przykład mi się nie podoba. To, to, bym, to bym po prostu rozdzielił na dwa modele, że nie wiem, stałyby obok siebie. Tak, nie szwagier, wiem. absolutnie się zgadzam, że to by wyglądało fantastycznie, jako dwa osobne modele, czyli ten, ten wojownik stojący trochę jak samuraj z tym mieczem i ta czarodziejka, nie wiem, skacząca po jakichś skałach, czy coś takiego. Stara, bo nawet wiesz, na jednej podstawce back to back, ona z jednej mm -hmm. strony, z drugiej mm -hmm. strony osłaniają tak, sobie plecy tak, i tak, walczą. Tak, tak, tak, tak, to by było bardzo, wiesz co, fajną dioramę z tego można by było zrobić. Można by no. Tylko żebyś ich nie przeszczepił, musiałbyś jakąś skałkę zrobić na jej wysokość, żeby wiesz... No tak, że nie jestem power game'em nie obniżam motel. Wiesz, że ich, ten, że ich szkielety otaczają i się starczy, prają, czy Ale wystarczy szkielą. jego na brzeg podstawki dać? ją też na brzeg podstawki i między nich jakieś ładne drzewko wmontować na jej wysokość. Że wiesz, znaczy drzewo... Zauważcie, że oni mają taką stylistykę tutaj akurat nie, ale na tej bandzie do Dyer Kazma oni stoją na zajebiście wysokich kamieniach, takich w wysokości połowy elfa. Więc mógłbym właśnie podobne kamienie jakieś wstawić, tak. Ale nie, nie, w to, to, to nie idę, bo te, tego, tego się nie da wypuścić. Tak, górkami, drzew, więc... Drzewka bonsai ogólnie ta... Mm... Fantastycznie to, to jest na trzech podstawach. Tu jest płaskie, takie duże, i tam jeszcze nóżka. Bardzo fajnie. Jeszcze podpiera z tyłu, tak? Super. Wizualnie po prostu, bo nie wiem, co to robi w grze. Tak, Władnie, ładnie. Ładnie. Słuchaj, ja, ja, bym to, ja bym to sobie pierdyknął i pomalował w takie kolory, żeby mi stał w gablocie. Tak? Pomijając armię i w ogóle. I tu co możesz? LEDy tutaj żeby włożyć tak, jeszcze prostu, i figurkę to robić. Żeby by stało. W, w, w, w, w, to nawet jako tło do zdjęć jakichś fantazji modeli też bo ja teraz powiem że czytałem, w sensie przeglądałem Army Booka tego wcześniejszego, nawet nie tego, co teraz wyszedł i tam są też malowania inne, jakby innych regionów geograficznych Realm of Light, no bo ten, który główny widzimy, to jest Imetrica albo Imetrica, nie wiem jak to się czyta, zaczyna się na Y i to jest ten tacy ultramarinsi luminetów, powiedzmy ale są też inne, na przykład biało-czerwono-pomarańczowy, czy tam czerwono-miedziano-biały. Też bardzo fajnie wypadają te malowania, więc to nie jest tak, że te modele sprawdzają się tylko w jednej wersji kolorystycznej, ale innych też potrafią być naprawdę ładne. Spoko. Dalej Black Library nie przeglądamy. No co, mamy tutaj książkę tylko, z Warhammer Horror, chyba tam później dalej coś będziemy o niej mówić. Lutera. Komiks Magnus drugi numer. I ten komiks. drugi numer Gdzie rozwala się gołymi rękami, też gołymi rękami? I hmm. się Paweł? Paweł? rozwala się. No dobra, tutaj mamy tych kolesi, o których mamy tam artykuł dalej otwarty. Nie wiem, czy poczekamy hmm. na nich, nie? Bo może hmm. będzie więcej zdjęć. Można od razu mówić. Dobra, no tu mamy tych dwóch kolesi. To są Pretorzy, tak? Pretor tak. Idzie? To są. Pret... Tak, jest oratorzy. Pretor w Power Almorce i jest pretor w terminatorce i jest to terminatorka Tartaros. Yy, jedyne zastrzeżenie jakie mam to wszystkie modele poza yy, pozestami czyli Galvorback i poza tym pozest yy, kontemptorem Mar też... Maraval chyba się nazywa ten kontemptor Ta, Maraval, kontemptor one były robione w taki sposób, że można spokojnie było yy, te modele zrobić w wersji tej yy, szarej zbroi, czyli przed herezją Yy, niosących słowo, czyli he, he, heraldów imperatora, ówczesnych. I później czerwone zbroje, które się już pojawiły yy, chwilę przed i później w trakcie herezji. Natomiast te dwa modele są typowo, że robimy je totalnie po też, tak? Jak ten... Jestem w stanie sobie spokojnie wyobrazić, że można go pyknąć sobie w szarościach. To ten w terminatorce yy, przez tę demoniczną mordę w kroczu, i tak dalej, to jest już typowy taki, taki model na, na poherezyjne rzeczy. Nawet bym się kłócił, że tego pierwszego też nie, bo mają te runy, runy wbite, jakby w Armor, Tak, to jest trójwymiarowa rzecz, to nie jest normalowa Ale Ale to wiesz, jest co, armora, wiesz co, ale oni takie runa nie nosili wcześniej. Przed, wiesz to, to, bratu, były, to, były, to były niby runy z księgi Lorgar'a, więc nawet ci Ashen Circle, y, którzy też są, y, oni też mają wtłoczone. No dobra, okej. Okay. jak, okay. jak kupujesz nie, to, jak, jest blokadą. Okay. Tak, jak kupujesz, znaczy jest, jest, jest to pod, te, pod tym kątem, że nawet jak sławili, bo ten Legion zaczynał w ogóle swoje życie jako ten Legion, który sławił, Imperatora jako Boga nawet jak Imperator mówił, że ej ale nie nawet jak kupowałeś upgrade'y do Legionu nawet do takich standardowych trupców można powiedzieć, że to są runy Skolczyst czy Raczej, z jakichś tak, tam pierwszego, pierwszego można by było zrobić jako Szarego tak przed zdradą albo nawet po zdradzie, ale lojalistę a tego, jeżeli byśmy to nie to wymaga wymiany hmm? głowy i tego znaczka pod, I czachy, pod pasem. I tak? Jakąś czachę ma? Szwagier, tak zauważyłem. dobra, czachę stary, czachy to wszyscy C mają. White lojaliści, mogą sobie na y, dzidy nabijać y, czaszki i te dzidy przyczepiać do plecaka. dobra, szwagier trochę... cicho, bo, bo przy Pierdolka idzie. Podstawki, mi robiłeś? <laughs> no trochę jak moje. Nie, ale wiesz, wiesz po czym można poznać, że to nie moje? Ja no. bym trawek nie nakleił. Którym... Ale, ale też mówiłeś, że będzie stawty naklejał. Dlatego tak ale sobie... nie, na, nie, na, nie na te, które robią popękaną ziemię, bo to mi się troszkę kłóci z logiką. Jeżeli ziemia jest tak wyschnięta, że pękła, no to trudno, żeby coś na niej rosło. Mhm. Nie, no, Spoko, spoko. Się co, jedyne co to nie, nie, zawsze, jeżeli są jakieś takie wizualne efekty dymu, ognia czy czegoś takiego, to jednak chciałbym, żeby były opcjonalne a nie na stałe wklepione wiesz, w, w model, więc fajnie było jakby ten płomień zarówno na koksowniku jak i na tej y, maczudze był y, opcjonalny, nie, a nie, nie na stałe Ale wklepione. powiedzmy, że jest to Ale... jeden z niezłych efektów ognia jakie zrobili, nie są to... Banany tak. w, w wiaderku, tak? Tylko faktycznie jakiś tam ogień. <grym> tak, i myślę, że spokojnie, jeżeli ktoś nie umie malować takich wiesz, zaawansowanych technik, to tak, koksownik na górze można obciąć zwyczajnie w świecie, a koksownik na maczudze można obciąć i myślę, że spokojnie z, z tych, z którejś z modeli Dark Angelów, którzy też mają takie wiesz motywy Sakralne w postaci takich yy, tych kadzidła, jakieś takie. Kadzideł, i tak dalej. Yy, też można by po prostu zamienić na coś jakiego. Tary, I wszystko, wszystko ikony wyglądało. ikony orze, orzeła im teraz. Wejdźmy dalej, ponownie. Tak, tak, tak, to będzie dużo w waweli. Widzimy cel z palum maskowego, i jest to chyba najprostszy model pod względem nieprzeładowania detalami, jakie GW wypuściło od wielu lat. Ale bardzo fajny, tak. bardzo fajny klimat ma ten model. Jest fajny jest, bardzo ładny, natomiast nie ma tego bezlitosnego ataku na oczy, który oni lubią uprawiać, co aż mnie dziwi. Nie, to jest taka same... prosta kieca, tak, na tej kiecie ona jest, jest włosy. Ona jest na tej samej podstawce, włosy. co była zrobiona ta laska z kotem, nie? Co szła do przodu, tak, jak ona się tak, nazywała? Tak. To jest kawaleryjska podstawka, te wszystkie konne tak, tak, jednostki że tak, tak. Tak, masz na tak, tej. Tak, tak, tak. No, nie nie, nie zaskakują podstawki na to, że ta jest. Była taka z, z... Z... Z... Nie mam totalnie pojęcia o co chodzi z włosami. To jest któraś tam postać z tych wampirów, która ma włosy na Barta Simpsona. I nie wiem o co tam chodzi. No, nie wiem, czy to jest nie jakieś nie loro... lorowe wytłumaczenie, czy coś. mi nie, nie trzyma ale... szabli w tych włosach. Ale zde... <laughs> zdecydowanie. Bym ją by, by by do fryzjera wysłał, i. Ja już wiem dlaczego. Bo fryzjerzy są pozamykani, stary, i ona wiesz. A, że, że ja, stary, ja wiem o co, co chodzi. Fryzjerzy no. są pozamykani, ona jest wampirem, wisiała do góry nogami a. i takiej zaschły. No. Wróciła z deszczu i takiej zaschły. a okej, okay. dobra, no chyba, to tak. Znaczy w sumie, że napiła się krwi, ta krew jej spływała tak, po. Tak, ustach na wiszące w dół włosy tak zasło. Oglądała wystąpienie Marawieckiego i, i, i jej oczy krwawiły. I do góry nogami. Takie... W nie, do... Można, ej, nie można żartów politycznych. Jezu, ej, Dobra. Dobra. Altar of War. czy jest? Trzymaj swoje dzikie chucie. To jest, no to jest fajne pytanie, widziałem, e, czy tekst e, na temat tego. E, nie pamiętam, kto to zrobił. Któryś z pod, tych właśnie z, z youtuberów pyta się: Is Altar of War Wrath the most fouristic warhammer animation? Nie, czy Alter of War jest najbardziej realistyczną animacją, którą do tej pory zrobiliśmy, czy wspieraliśmy, czy cokolwiek. I ktoś fajnie napisał Nie wiem, to wy mi powiedzcie, po Cholera takie artykuł robicie, to wy mi powiedzcie, czy ona jest najbardziej realistyczną. Nie, no ale patrząc po obrazkach, no, wygląda to całkiem zacnie, kur. No, jeżeli taki będzie poziom szczegółowości... Stary, statyczny wygląda, zobaczymy jak będzie w ruchu. Tak, tak? Bo Ultramarine y, też wyglądał na swoje czasy spoko, dopóki się nie zaczęli ruszać. No, musimy no, w końcu no. zrobić, stary, musimy w końcu zrobić y, Seans, Tak. Właśnie komentarz to, do tego filmu. to chciałem to powiedzieć. To jest raz. Y, druga, druga rzecz jest taka, że na przykład jeśli chodzi o Death of Hope, które naprawdę mi się bardzo podobało, i trailery i tak dalej, to uważam, że jak modelowo jest zrobiony perfekcyjnie, to jeśli chodzi o animację, ta, ta animacja kuleje. Jeśli chodzi o ruch i tak dalej. Jeśli chodzi o modele, jak one wyglądają, jak są zaprojektowane, szczegóły i tak dalej, wyglądają super, ale jak zaczynają się ruszać, no to. Jest trochę PlayStation 2, nie? Weź pod uwagę. Ja mam przykład w drugą stronę. Nie pamiętam, jak się nazywa ten fanfilm, ale zajawka wyglądała tak, że jest Terra, na terze odbywa się parada Imperialfistów i Nigdy nie wyszedł. Inquisitor. Nie wiem, co ci chodzi, ale nigdy nie wyszedł. To jest inkwizytor Erasmus Abrasda. I, I ja, no nigdy tak, nie, nie wyszedł. No to tam y, ruszają się naprawdę spoko, tak. bardzo naturalnie te mm. wszystkie modele. Nawet ci, którzy idą na paradzie, tak. każdy idzie troszkę inaczej, tak? No, innym krokiem, zwłaszcza mm. imperialfiści, ale są jednym modelem powielonym. Po prostu jest jeden model imperialfista zrobiony razy w tydzień. Kurwa, powiedzmy. no coś, przepraszam, no, ale coś za coś, nie? Pamiętaj, no, że nie def, no, def, czy, def of Hope... Wiesz, Zygi, Zygi, Zygi, żaden z nas nigdy, wiesz, nie wsiadał na te animacje, i, bo wiemy, że to jest jeden, czy dwóch, czy trzech, czy pięciu zapaleńców, którzy w wolnym czasie, tylko y, też, no, nie, nie, nie, wiesz, nie możesz tego łykać totalnie bezkrytycznie. O, że nie, nie, Zresztą bądź, wiem, że, to że nie. robię, wiem, że... Tylko, że wiesz, zdaj sobie no, sprawę, no. że Death of Hope to jest jeden koleś, Raz no, zdał, właśnie, zaczął o już tym, nie... tym dał w pewnym mu... momencie zaczął mieć już ekipę i oni zaczęli robić coś razem. Miał muzyków, miał grafików i tak dalej. Ale pierwsze, tak. pierwsze tak. intra też przygotowywał sam. I dlatego podejrzewam, że on z tym swoim ambitnym, hmm. dosyć projektem, właśnie wszedł w jakąś współpracę z Games Workshopem, bo dawał mu to możliwość, dało mu to możliwość zrobienia i zatrudnienia jakichś ludzi. No, więc. A masz po drugiej stronie masz studio wielo, wiesz, z nieograniczonym budżetem tak naprawdę, które zrobiło Ultramarina, nie? No i dude. Jak się nazywają ci koleści, co zrobili Astartes? Bo jeśli chodzi nie o w ogóle wyważenie, ale tam jest wszystko. Wyważenie tak, detali, jest, no. mm. wyważenie detali i płynności animacji, jeśli chodzi o te amatorskie w cudzysłowie animacje, ja no to Astartes take cake. Ale wiesz dlaczego? Bo tam aż... oni, też są, oni też teraz nawiązali współpracę. tak? Ale z... wiesz dlaczego? bo to jest jakiś w ogóle Hollywood, wiesz, typek, kto pracuje w Hollywoodzie nad grafikami, nie? To jest pro jakiś gość, nie? Nie, nie, nie czekaj, Totalnie. to chyba mylisz, kolesi, bo mówisz o Richardzie Boylanie, który zrobił Black Templarów, ten filmik. Wyleciał mi z głowy... Co on zrobił? Ty, ty mówisz o tym Dębskiego Boudena, ten taki szkicowany jakby. Tak, to Richard Boland. Co on, się później o, zaczął w kolorach też bardzo I Hells, Hellswich. Hellswich. I on, jest, oh. on jest związany z Hollywood i on w Hollywoodzie robił różne rzeczy. Mm. Natomiast ludzie, którzy chyba robili Astartes, poprawcie mnie albo w komentarzach, to oni właśnie robią tego eksodytę, tak mi się wydaje. Tak? Nie? nie? Na pewno chyba, nie? Znaczy, ja nie kojarzę. Tak, tak mi coś gdzieś dzwoni, wiesz? Natomiast, ponieważ u nich jest tak, u nich jest całkiem zajebisty animator, całkiem zajebisty grafik, ktoś od scenariusza, jest ktoś od tego, jest ktoś od tego. Mm. Każdy wie, co robi dobrze. A jeżeli masz osobowy projekt, no to wiadomo, masz niedociągnięcie. Nie, no oczywiście, nie, nie pociągniesz wszystko. Natomiast, na natomiast wiesz, jeżeli masz ale... do. Natomiast jeśli masz dobrze zrobioną grafikę, masz jedną rzecz zrobioną dobrze, to jeśli Ci projekt wystartuje i Cię, ci, ci, wiesz, kiknie i na przykład GW Cię wesprze, możesz zawsze zatrudnić ludzi, którzy wezmą Ci i ruszą Ci. Albo cię grafikę poprawią, albo hmm. Ci animację poprawią. Oczywiście. I, i re remaster pierwszych dwóch odcinków, które robiłeś na niskim budżecie i koniec. I jest zajebiście, no. Lećmy dalej, znaczy, bo mamy jeszcze staram się... Właśnie dlatego staram się nie być zbyt surowy dla tych animacji, bo to są często no pasjonacje. już umówiliśmy. Tak, mamy no dodatkowo jakieś fotki, zerknijmy hmm. sobie tylko na nie szybko, bo jest detali tutaj sporo na nawciskane. Natomiast na pewno podobają mi się opcje hełm bez hełmu super jest zrobiony i hełm, i bez hełmu, z tymi bliznami i tak dalej. Może ten drugi też, też ma Myślę, że spokojnie ten, o, ma. ta głowa bez hełmu, z bliznami, do każdego innego Legionu by mogła pójść. I to może rozwiązywało u Was problem i bez. U was problem tego, że by trzeba było zmieniać, dać go po prostu bez hełmu i może być ten przed herezją, nie? Tak, wtedy, znaczy wiesz co, to nie, jeśli chodzi o hełm ten, ten here, wiesz, ten niby herezyjny, też spokojnie by mógł być, bo oni mieli... Oni mieli domyślnie to logo księgi z, z płomieniem w środku, że nie są słowo imperatora, nie? Ech. Że tutaj bardziej chodzi o rzeczy typu te czaszki z rogami i tak dalej. To już zerkaliśmy. No i tutaj mamy ostatni model, który pokazali siostrę, <głos> <głos> która udowadnia, że w Game Workshopie nie ma ludzi, którzy potrafią ładnie rzeźbić kobiece twarze, po prostu. Znaczy tak, może oni chcieli tutaj taki hołd dla modeli z drugiej edycji, które wszystkie stoją tak jakby kucały do wypuszczenia ciscem Bobka tyłem. No to poza jest praktycznie ta sama. Szaty są takie, że w ogóle zakłócają proporcje, wydaje mi się. Ręce wyglądają nienaturalnie. No i no, morda zakazana. No Co tu dużo mówić. Ten model można ja było ratować, ale no. Ale co? Jak noc. co? No. Myślę. A jakby jej główkę wymienić? Właśnie, jeżeli masz pudełko z histerek, no to masz tysiąc różnych główek, tak, więc. No bo pomyśl, znaczy, że główka na pewno, by poprawiła odbiór. Ta tak? główka na pewno powoduje, że zostaje. Ja ja powoduję spadcę... tak, ja, jeżeli, ma, jeżeli macie w toolboxie zapalniczkę, jesteście w stanie ten model stopić, to będzie lepiej. To bardzo mądrze wydaliście pieniądze. Co mogę... Natomiast jeszcze jedno, co bym zrobił, jeżeli to nie jest wymagane jakoś, nie wiem, powodem flafowym, że ona no. ma te białe rękawiczki, to te rękawiczki pomalowałbym w kolorze Armora i to też tutaj coś... mi się poprawiłoby odbiór. Na temat rękawiczek coś powiem, coś zwróciłem uwagę, że musi być bardzo, musi, musi, musi być bardzo popularna w zakonie wśród koleżanek. Bo jeżeli jej palce zaczynają się tutaj, to idą dookoła, tak jak to tu mam bardzo duże, długie palce masz na myśli, że dzięki temu ładnie gra na fortepianie, tak? tak, bardzo dobrze masuje kociaki na, na, na no, zardzewiałym Tak. no i zobaczmy to, tą abominację, na którą nie mogę patrzeć bo uważam to za nie wiem, sorry debilnie to wygląda Wybaczcie. Ja uważam, że to ale jest. Wiesz, genialne. co, mimo wszystko dla mnie nadal lepsze niż sisterka, sisterkowy cisterkowy inviktor. Tak, tak, tak. Dlatego tak, przynajmniej wygląda, mamy sarkofag, tak, tak. tak. Ale głupio wygląda, nie podoba mi się to. Może malowanie jest jeszcze kiepskie. Właśnie, właśnie malowanie by tu dużo zmieniło, wydaje mi się. Bo malowanie jest strasznie, strasznie kiepskie. Jest trochę taki hałas i zdjęcie chyba też jest nie najlepiej zrobione. No, szkoda gadać czy sisterki zdecydowanie są dla mnie linią więcej trafionych rzeczy niż nietrafionych ale Fager naprawili model zobacz o, poza, tym, poza tym predatorem to zdecydowanie są nietrafione rzeczy No, można kombinować żeby to jakoś wyratować tak? dobra zobaczmy co mam dalej no mamy 1 kwietnia Zapowiedź kolejnej animacji, która wyjdzie dopiero za rok, e, czyli e, no, kolejne obserwowanie się lojtkami w 40. Na szczęście jest to żarcik, e, dzięki Bogu. E, ale po, ja, ja, ja bym już. Ja sugeruję, że mogliby zrobić coś takiego i za rok puścić właśnie taki śmieszny, śmieszny filmik, że spodziewaliście się, że to żart primaprilisowy, a to nie był. Otóż nie bo to, tym razem. No to by wiesz, prima aprilis, primaris aprilis. <śmiech> primaris aprilis, kurde. Ja pierdykam. No, animacja fajnie zrobiona. Nie, nie, nie powiem. Śmiesznie się to oglądało. Polecam, jeśli chcecie się pośmiać. I zdenerwować się, że wasza armia nie została ostatnio nowych modeli, a tu kolejny tak wychodzi. nie? No i z najnowszym boksem Cars City niektórzy szczęśliwcy, nie wiem dokładnie jakie trzeba warunki spełnić, ale będą mogli otrzymać taki fantastyczny klucz który powrótuje... Zrobisz pre z Games Workshop? Ką. Tak, tak, tak, chyba tak i nie, to jest chyba tak i będziesz ten on zupełnie czego nie służy nie wiem po co, a z tego co mi ten Crispin mówił pudło kosztuje chyba prawie 100 więcej więc jeśli bardzo musicie mieć taki klucz, to. Dalej, pisaczki jakieś. Robi? On coś Nic. robi? Otwiera, o, o, otwiera, o, otwiera bramy do twojego portfela. Jeszcze no. głębiej. Dalej, jakieś pisaczki, dodatki. Kto... Otwiera bramy bajtek. Wszystkich ostrych, Jack. Ta, ta. Wszystkie, A. wszystkie, które spotkasz grające w Core City. Powodzenia. Dalej jakieś dodatkowe gratisy, które do, będą dorzucać, no i... A ile kosztuje długopis z logo Warhammera? Bardzo mnie to interesuje. Nie, to chyba są jakieś free, freebies. Pack of cool extras, including backspenders, no może? Nie wiem, cokolwiek. No i to wszystko... Zapytaj co... Krispina czy dostaję coś jakiegoś. Kiedyś może dostanie. No i słuchajcie, to wszystko, co mamy z newsów e, dla Was dzisiaj, W takim razie mamy nadzieję, że odcinek nie był zbyt długi i zbyt e, nudny i niezbyt chaotyczny, ale e, czy udało wam się zgadnąć, kto był niewyspany, kto był po alkoholu, a kto był na świeżaka i kto się z nas śmiał? E, jeśli odgadliście, to wpisujcie w komentarzach ci, którzy zgadną, wygrają zupełnie nic e, poza naszą do, do, e, dozgodną, e, nie, nie dozgodną, do następną odcinkową, O e, czym? Wir, Wirtualnym High Five'em. Czym, czym? Virtuti cebulari. Virtuti cebulari, e, zgadywali cebulari. E, tak, no i cóż, to wszystko w tym odcinku naszego omawiania nowości. Mam nadzieję, że to, że odcinek pojawił się trochę wcześniej niż powinien, nie będzie Wam przeszkadzać. Postaramy się trochę częściej te odcinki robić, jak tam życie pozwoli i tak, no może w którymś odcinku uda nam się zrobić specjalną, spe, specjalny temat, który, który może was zaciekawić i może rozwinie jakieś dyskusje w komentarzach i po, poruszę was do rozmawiania z nami właśnie w sekcji komentarzy pod filmikiem na YouTube czy tam na Facebooku tak czy inaczej, chłopaki, ostatnie jakieś słowa chcecie coś dorzucić, czy po prostu możemy się sign offować? Plujcie więcej figurek Plujcie? Usłyszałem plujcie, malujcie, tak? Rozumiem? No może coś przerwało, bo powiedziałem, malujcie więcej figurek. Ja usłyszałem, plujcie więcej figurek. O, Co, okej. Okay. Więc Nie zaraz, nic Dobrze. No to w takim razie żegna się z wami Zygi. Zy, zy, zy... Co? <laughs> I szwagi. I szwagier. Trzymajcie się na razie.